Witamy, witamy serdecznie w setnym odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, setny, setny odcinek. Powiem Wam szczerze, że nigdy bym nie pomyślał, że ta przygoda, moja i w sumie nas wszystkich zebranych w studiu, będzie trwała 100 odcinków. Fajnie się złożyło, fajnie, że jesteśmy razem. Kto będzie ze mną nagrywał dzisiaj? No właśnie, kto dzisiaj będzie ze mną nagrywał? Słuchajcie, za pierwszym mikrofonem, standardowo, bo będę ja, czyli Christian Kender. Eee, zawsze byłem, zawsze jestem, a ze mną będzie również Rafał Radomyski Siema, cześć Będzie z nami Wojtek Kocjan Witam serdecznie eee, Będzie z nami Piotrek Zaborowski Hej Tomek Zawadzki No siema Kali Murawska Cześć I Michał Wiśniewski Siemanko Słuchajcie, e, nie ma z nami Jacka Kalety, w sumie i tak z nami jest bardzo dużo osób, nie, ale nie ma Jacka, Jacek miał być, ale coś mu tam wypadło i niestety nie może gra być, Gra w te głupie japońskie giereczki, to się dzieje. Bardzo, bardzo, <śmiech> bardzo możliwe, że gra, więc dzisiaj go nie będzie. E, słuchajcie, e, nagrywamy w siedem osób, jak nigdy. E, to jest cała historia naszego podcastu, to, to ludzie są, z którymi współpracowałem i współpracuję dalej i to są ludzie, którzy dali... Małą cegiełkę do tego podcastu. Dzisiaj dowiecie się, co u nich słychać i, i jak, jak to się stało, że nagrywali z nami i już tego nie robią. Część robi, część nie robi, ale właśnie tego wszystkiego się dzisiaj dowiecie. Poza tym, jeżeli czas nam pozwoli, to pogadamy sobie o Loot wiemy i jej szaleje na tym poletku i robi to bardzo dobrze, bardzo dobrze oczywiście dla, dla swojej kieszeni, ale źle dla graczy. Ja dzisiaj będę chciał postarać się trochę obronić ich i powiedzieć, że Loot crate i wszystkie te milikrotransakcje wcale nie są takie złe. Czy czas nam na to pozwoli? Zobaczymy. Słuchajcie, setny odcinek. Setny odcinek będzie dosyć mocny, więc zobacz, zobaczcie, na co was, co was czeka w dalszej części odcinka tak czy siak Hyde Park. I słuchajcie, ze względu na to, że Kali jest jedyną kobietą w naszym podcaście. Kali, co tam u ciebie ciekawego się działo ostatnio? Co się działo ostatnio? W końcu przeszłam grę w tym roku, sama z siebie, więc bardzo się cieszę, bo przeszłam sobie layers of fear, bo chciałam i miałam ochotę i wybrałam sobie grę. Nikt mnie nie prosił, nie polecał, nic. Wybrałam grę i przeszłam. Pierwszą w tym roku, więc bardzo jestem z siebie dumna. Co tam jeszcze? Pracuję nad ogromnym, ogromnym tytułem na przyszły rok, testuję właśnie. I to wersję koopową testuję, więc bardzo się cieszę, bo robię to, co naprawdę uwielbiam dodatkowo robię swoją grę, już jest w fazie produkcji i kodujemy ją, więc mój pierwszy pomysł faktycznie już powstaje. Dostaniemy te... promki? Ach, promki, dostaniecie po prostu grę za darmo, no, bez przesady. Ja nie jestem EA, oddam wam za darmo grę, pograjcie sobie, Kuźwa, Ale no. dobra, ja już wiem, że tam lootboxy będą. <śmiech> właśnie, absolutnie nie. nie. transakcje. tak. I... Mikro to tam będzie wszystko, oprócz transakcji, bo mikrotransakcji nie będzie. To jest malutka gra, to jest ćwiczenie jakby w prowadzeniu projektu i rozwijania się pod kątem gameplay designu, to jest to, co tym się teraz zajmuję. No i wracam do pecetostwa, teraz nadrabiam swoje pracowe zaległości, ale mam już swojego peceta i od świąt Bożego Narodzenia zapraszam do wspólnego gierkowania mogę cię nauczyć Krystian, jak się gra w Destiny, jak się robi uh. rajdy, bo nie umiesz. No bo, bo mam słabego nauczyciela, prawda Michale? Słabego nauczyciela mam. No wiesz, to, to nie ja tu, tłumaczyłem wszystkie etapy, więc wiesz. To, że, a to, że wpieprzyłeś się nie na swoją część mapy, jak robiliśmy łaźnie to już nie moja wina, że słabo słuchałeś. Dwa ja też przeszałem, że wy potrzebujecie na tych PC-tach, żeby grać w te Destiny konsolowych padów, czy to jest prawda? Wiesz co, mnie to rybka, bo ja mam... E ja mam i 360, i Xbox One, i PS, i mam dwie, dwójkę i trójkę, i Raspberry Pi'a y, z kontrolerami od snes więc ogólnie na wszystkim Czyli mogę konsoli grać. konsoli nie masz czwórki PlayStation. <śmiech> Omłynmy ten temat, bo się nie skończy Hyde Park dzisiaj. <śmiech> wow. no, dobrze powiedziane, dobrze <śmiech> powiedziane, no. Nie, nie mam, szczerze, kupię PSE później. Kupię później, jak już komputer, wszystko będzie ustawione, to PSE do kolekcji też chcę mieć. Ja nie wierzę w to, że jest jakikolwiek Master Race y, oprócz gamerów, więc y, ja gram na wszystkim. A tutaj się wetnę wam, bo mówimy o czwórce i to, że to jest super konsola, to właśnie y, mojego prosiaka przestałem włączać, bo się boję, że mi odleci, tak głośno zaczęła chodzić. Tak, sobie się... też? Tak, ale słuchajcie, z tym się kryje jedna taka fajna rzecz, ale to później w odcinku opowiem, będzie wielkie wyjście z szafy, wiecie? To mm -hmm. później porozmawiam o tym. Okej. A to faktycznie e... będzie historyczny odcinek. No. Fantastycznie. E... wyjście z szafy konsoli Tomka, to będzie to. E... Dobra, e... Kali, e... zabieram ci głos e... i Idźmy dalej. E... Idźmy dalej. Rafale, co tam u ciebie? To teraz do mnie. <coughs> Tak, wybrałem. Dobra, były zakupy, były zakupy, bo mieliśmy Black Friday, więc urwało mi się trzy całkiem fajne pudełeczka. Dorwać do kolekcji mamy Gran Turismo, nowe Sport, który już trochę potestowałem, ale tak naprawdę Czekam, żeby porządnie nad tym przysiąść do grudniowej aktualizacji, bo, bo mają ten tryb kampanii wrzucić. No Faktem jest, że gra naprawdę wygląda pięknie i, i ma świetny model jazdy, więc yy, poczekamy jeszcze ten miesiąc i, i powiemy sobie więcej trochę. E, do tego doszedł Doom wreszcie, długo oczekiwany, i Skyrim na, na Playaka też w wersji odświeżonej. No i w sumie każdą, każdą z tych gierek tam trochę tam na kilka godzin odpaliłem, bo, bo kompletnie nie miałem czasu ostatnio. Teraz niedużo się działo, innych rzeczy w międzyczasie, między innymi zmieniłem pracę wreszcie po ośmiu latach w jednej firmie. Oh, o, Rafał, to gratulacje. Sorry, sorry, że się wcinam, ale naprawdę ogromne gratulacje. No, ale on poszedł z deszczu, z, de, z deszczu podrynne, więc, więc ja nie... Ale środowisko zmienia, bardzo dobrze nie, dla niego. Wyszedł ze swojej strefy komfortu, nie? I tak dalej. Wszedł Dokładnie. do innej na pewno. Dwa kroki zrobi dalej obok biuro, nie? <laughs> liczy się, wiecie, liczy się sam ruch, nie? Tak, ja ładnie tak, o to mi tak, chodzi. Gratulacje, tak, no stary. No, ale naprawdę. do tego było wiele więcej innych rzeczy tam, bo jeszcze się musiałem tam paroma innymi rzeczami zająć. Imprezę miałem urodzinową i tak dalej, więc nagrywam dzisiaj na Ostrym Kacu. Dlatego trochę wam dam pogadać więcej pewnie. Ale są gierki, są gierki. Zamówiłem też jedną fajną rzecz, która już gdzieś tam powoli frunie z Chin, więc też jakiś teścik Pewnie zrobię eee, ciekawy I, i trochę wam opowiem jeszcze w tym roku. O! Eee, jakiegoś takiego nowego terminatora sobie zamówiłem eee, do odkurzania. No i, i co? I w kinie nie byłem. To tak nie. Nie będzie, nie będzie standardowo. Nie w, wierzę. Nie będzie standardowo filmu na koniec. No mówię, nie było czasu nawet. Nie było czasu. Nie wierzę. A ja. A ja. ja a... gry, no. No dobra, nie, bo, bo mówi, że nie byłeś w kinie. a Ja właśnie słyszałem o bardzo dobrym filmie od Pixara Coco i trzeba na niego iść, bo już wszyscy mówią, że trzeba iść. I, o, no, i, o, i o tym najlepszym, gdzie ja wybiorę się do kina, bo wyobraźcie sobie, że w UK mam ten film. I podobny jest e, bardzo dobry, szczególnie, że to jest e, reżysera bogów, a bogowie, a bogowie byli całkiem w porządku, więc e, trzeba się też na to wybrać. Więc Ale to jaki? są dwa mocne filmy. Najlepszy, ten drugi? najlepszy tak się nazywa najlepszy. A, najlepszy no nie wiem. Oj, nie, no dobra, dobra, żeby nie no. przeciągać to. dobra, to, mówił, no, że, że ma Makaca nie tłumacz mu, bo i tak leci, nie zrozumie. leci do Wojtka. Tak, tak. tak, ja, tak. Wiecie, szykuje się do recenzji grubych trzech tytułów, nawet nie okay. będziemy za bardzo sięgali do 2013, tylko do no, 16. Nowość, nowość, nowość, no. 23. Tak. No dobra. E, Wojtku, co tam u ciebie? Hmm. No to ja tak. Ja ostatnio biegam po Wietnamie, bo kupiłem sobie Rising Storm 2. Wietnam e, Przyznam, że. Bardzo fajna produkcja, o ile się przymknie na pewne rzeczy oko. To Znaczy ona jest na silniku Unreelax, z którego wycisnęli absolutnie już po prostu wszystko, co się dało. I gra nie wygląda specjalnie rewelacyjnie. Przede wszystkim jest dość nierówna graficznie, bo momentami wygląda wręcz ośniewająco, kiedy tam są jakieś wybuchy, albo jakiś zrzut na palmu, albo tego typu rzeczy. Udźwiękowienie jest fantastyczne w tej grze. Natomiast tak przeciętnie przybieganie, no to rzeczywiście trochę, trochę ta grafika może odstraszać, ale zupełnie nie to jest ważne w tej grze. Ona trafi zdecydowanie do tych wszystkich osób, które tęsknią za starymi, dobrymi Battlefieldami, kiedy jeszcze tam nie było takich, takich typowo arkadowych zagrywek. Czyli do Battlefielda właśnie Wietnam i do Battlefield 2. Zwłaszcza dla tych osób, które grają w Battlefield 2, na modach uwaga, trudne słowo dla konsolowców mody. Więc mm -hmm. na tych modach z tego, z, z, które się nazywały takim wspólnym tytułem Project Reality. No, jest świetny klimat, jest dokładnie to, co kiedyś. To znaczy, jest takie fajne wyrównanie. Jeżeli ktoś grał w armę, to wie, jak bardzo frustrujące jest to gra, kiedy musisz przetruchtać 10 kilometrów, żeby tam zobaczyć wroga. I to te 10 km, to ja tu wcale nie nie przesadzę. No, Tylko no, tam wiemy, się tak, tak czasami dyma, nie. A tutaj, tutaj jest jakby ten kontakt bliższy. Ona jest takim fajnym wyważeniem między tymi grami bardziej realistycznymi, właśnie takimi jak Arma na przykład, a takimi bardziej arkadowymi. Jest troszkę zbliżona do Insurgency, jeżeli ktoś grywał w Insurgency, to, to, to się... O, to była fajna to znaczy? gra, podobała fajna, mi się nie? ta ona, gra. Tak, to był taki Counter-Strike, ale, ale, ale taki poważny, bo Counter-Strike jako gra to jest, to jest taka głupota, nie? Przynajmniej, przepraszam, A że... Czy, wiesz to co, ona powiem, faktycznie gra... wymagała od ciebie, żeby się nauczyć w nią grać i, i jakby mhm. nauczyć się w niej poruszać. Dokładnie. I też gdzie Counter Strike'a się... no weźmiesz i zaczniesz klikać i coś ci wyjdzie albo nie wyjdzie na farcie. Tam nie było tego czynnika farta, nie? Zgadza się. To znaczy jest bardziej taktyczna, jest większy no. nacisk na realizm, można zginąć od jednej kuli, zresztą to się często dzieje. Jest też przede wszystkim, to jest gra, gdzie jest bardzo ważna kooperacja, to znaczy w tym starych, dobrych Battlefieldach co trójka trochę niestety od tego odeszła, to znaczy znaczy trójka była już pod konsolę też robiona, z całym szacunkiem, ale jednak uproszczono pewne, pewne modele tam. A w dwójce i w Wietnamie jeszcze bardzo duży nacisk był na, na te składy, na komunikację, na komandera, który był, jakby wydawał rozkazy, tam się wspólnie pewne rzeczy robiło. I tutaj jest powrót tych, do tych rzeczy, bo na przykład jedną z, z Jednym z rodzajów jednostek jest radiowiec, który tam z radiem biega i bez niego nie ma komunikacji między komanderem, a poszczególnymi składami. Także to są takie smaczki fajne, które powodują, że, że naprawdę warto sięgnąć po, po tą grę, warto, warto, warto wrócić do Wietnamu, zwłaszcza, że tych gier w uniwersum, w uniwersum może to źle brzmi, w tym okresie historycznym, w tej wojnie historycznej, nie mamy zbyt wiele. Ostatnia, taka większa produkcja to był dodatek do, do Bat Company 2, o ja dobrze pamiętam, właśnie który się odbył w Wietnamie. No i to chyba taka ostatnia gra ciekawsza. Z tego z, te, z tego okresu, z tego regionu, nie? Konfliktów zbrojnych. Także polecam. To naprawdę fajna fajna rzecz. No, a druga sprawa to przy tych okazji tych wszystkich promocji, które się tam ostatnio wysypały przy okazji jakichś głupich, czarnych piątków i innych poniedziałków. Kupiłem sobie Divinity Original Scene, tą wersję Enhanced Edition i właśnie A Poczekaj, z po, poczekaj, po, poczekaj, poczekaj. Yy, Wojtku, Story ci przerwy. Czy ja już mam ją na moim koncie Steam? E, tutaj. Mam brzydkie słowo. <śmiewa> Czekaj, ma... jest czy nie? Że braku odejść. Cebula, prawdziwa polska cebula. Czyli jest jak... tak? Tylko, że tą dwójkę mam jeszcze ogra Wojtek. To no, musisz się to bardziej to, postarać. To słuchaj, no to musisz <śmiewa> kupić. Ten jak jęczy. Okej, okay, super, Wojtek, a. dzięki. Tak, się na a... jedyneczkę. Do tak, ksów wczoraj zaczęliśmy grać, i, i ta pierwsza godzinka wspólnego grania z kumplem, właśnie redakcyjnym Osaksem, to była to była prawdziwa uciecha. I widać, że gra jest fajnie zrobiona. Nie wiem, jak tam fabularnie się to rozkręci, ale to, co daje, jakie daje możliwości, takie y, prowadzenie rozgrywki, jeżeli chodzi o walkę, i też prowadzenie dialogów, to już, już jest bardzo fajne po tych pierwszych. Kilkudziesięciu minutach zabawy, i, i pewnie opowiem coś więcej przy, przy okazji następnego podcastu. Bo już pewnie tam gdzieś, gdzieś się doczopiemy razem. Ja pamiętam jest... najfajniejszą rzecz z tego Divinity, bo tam masz możliwość tych czarów elementalnych, i na przykład takie z drewno to Dobra. możesz je podpalić. I pamiętam, że była taka lokacja, gdzie były zamknięte drzwi i, i, i za Chiny Ludowe nie mogłem znaleźć klucza do tych drzwi, nie? E, a byłem wtedy, miałem słabą postać, jeżeli chodzi o magię i napierdalałem przez 30 minut małym czarem ognia w te drzwi, żeby one się spaliły i się otworzyły. I w końcu się otworzyły, rzeczywiście, nie? To jest to, trzeba przyznać, że zajebisto Ale jakie, jakie tak, to jest tak, tak. zacięcie, nie? Ale słuchajcie, no to tak jak w Morrowinda, jak się grało, jak się wiedziało, że nie da się wyskakać postacią gdzieś, gdzie by się chciało dotrzeć to się robiło w spaciu się skakało, aż się nabiło, no kurde, i można było tak trzy dni. Ja moją siostrę, 11 lat młodszą, prosiłam, żeby się działa i mi skakała tą postacią w miejscu, nie? Żeby się skill tak, nabijał. Tak. A ja szłam nie... i robiłam mnóstwo innych rzeczy, nie? Nie, to w Moruindzie, bo to w Moruindzie, był no. akcja, że się, jak się wyszło z okrętu i wchodziło się do tej takiej kanciapy pierwszej, co tam jest ten cesarski jeden, co on cię tak jakby wita i ci tam mówi, że coś tam, może jakąś misję pierwszą, to można było no to jest kanciapa wielkości takiego małego pokoju, nie? A można no. było się zakraść za nim, kucnąć, i się skradać, i się nabijało skradania. On tylko patrzył tam do przodu tak. i spokojnie, I wiesz, wszystko jest Tak, porządku. dokładnie tak. Więc jak już to się rozpiliło tak. wszystko, to potem się właśnie zatrudniało młodsze rodzeństwo. Oni ci nabijali te skille. Jak już były tak okej okay nabite, to mogłeś wtedy ruszać w świat, nie? Słuchajcie, ja, kiedyś, ja pamiętam przy Morowindzie, to ja miałem taka, taka ostatnia jeszcze dygresja. Miałem tą mikrofalówkę taką. I ona miała taki przycisk, który idealnie pasował, że jak się na klawiaturze poło położyło na, na... po prostu tak pasował, że on kucał i szedł do Aha. przodu. A to czy to było wymagane, żeby nabijać ten poziom. No to ja tak odpowiednio to tam, wiesz, przy, przymocowałam do klawiatury, poszedłem z pizdu, a że nie jestem ja. sama, jestem, no, jest nie jestem sama w kreatywnym rozwalaniu gier. Ja to nawet w pracy robię. Ja w pracy czasami idę na przerwę, na przykład na obiad, ale muszę coś tam zrobić, żeby moja postać coś tam robiła. No i na gumkę do włosów, na zapałki, na wykałaczki, na taśmę klejącą. No Różne są sposoby. Na książkę i kubek robiła testy. No, a potem dostajemy takie Mass Effect Andromedy. Ja to nie, nie. Ja ja to ja mówię, to... że nie. Ja, ja faktycznie, ja tylko na przykład takie rzeczy robię wtedy, kiedy nie sprawdzam funkcjonalności, ale czy skill w ogóle się nabija i czy się nadbija w odpowiednim czasie, nie? No to takie rzeczy mogę robić, ale wiem, że faktycznie niektórzy testerzy tak robią testy funkcjonalne, gdzie powinni nacisnąć tą spację tysiąc razy i zobaczyć, czy postać tysiąc razy podskoczy. No i tutaj już etyka pracy wchodzi, nie? To jest oddzielna jakby historia. No. Boże, nie, nie chciałbym naciskać tysiąc razy spacji, żeby zobaczyć tylko czy coś no. nie zgliczuje, zbaguje Tak, coś. dokładnie, albo scrollujesz cały dzień główne menu w górę i w dół w górę i w dół, w górę i w dół i czy ci się ładnie wszystko podświetla i czy audio ci działa prawidłowo Wiesz, praca testera to nie bajka, Panie Bardzo dobrze no, także wiesz, mamy fajne części pracy, ale mamy też okropne, no. A najgorsze jest właśnie to, jak lecą takie teksty typu właśnie, no dostajesz taką Androbiedę, nie? Albo dostajesz kolejną grę Ubisoftu. Gry, <gry Ubisoftu są zajebiste, proszę się. To znaczy, no wiesz, no ale to nie jest wina Testera, że gra wychodzi w takim stanie. To myślisz, że my nie, nie bagujemy tego wszystkiego. To, że masz infinite loading screen po wyjściu w New Vegas, jak się teleportujesz, pierwsze drzwi po odpaleniu gry, za każdym razem infinite loading screen, musisz zamknąć tytuł, odpalić go od nowa i wtedy możesz wyjść z New Vegas. I to jest błąd, który był od samego początku i na pewno był bardzo, bardzo długo, tylko nikt go nie rozwiązał i po prostu poszło. No bo ilu M graczy w bejwamy. New Vegas będzie od razu skakało fast travelem, Nie. Jakby to też kwestia dewelopera i co z błędami zrobi, jedni naprawiają, drudzy nie. Ubisoft na tyle ma dobrze, że ma w sumie wszystkie mapy, wszystko ma gotowe, kopiuj, wklej, przerób, jazda. Więc... Tak, tak to, to było z tym z Primalem, z nie że po prostu odwrócili no. mapę tak, z tak, czwórki. Tak, tak. No, ale, ale obie gry były spoko, nie fajnie się mm. grało w sumie. I... Nie, Dobra. nie narzekałam na nie. Eee... Sorry, bo znowu dygresja ja znowu przejmuję odcinek, tylko się pojawiłam, przepraszam. Nie, więc, cię, więc cię kontruję. <grym> więc jak, jak słyszeliście, to tyle u Wojtka. Więc teraz Piotrze, co tam Piotrze u ciebie, co tam w ogóle porabiasz, co się z Tobą dzieje i, i w, co sta, co, w co ogólnie grasz? W co ogólnie gram? Dobra, to słuchajcie. Niektórzy wiedzą, że mnie to już dawno, dawno nie, nie było. Jezus, nie, on rot. wszystkie słuchał, Macie, tylko się nic nic nie odzywał na podcast. On w ogóle z nami nagrywał, tylko się nie odzywał, może tak. Tak, to też nie odzywał. zawsze no, wystawi. Ale... Dzisiaj się skumał, że trzeba Jacka włożyć tam w takie małe okienko w komputerze, też taką dziurkę Nie mam. Pamiętaj, że mam Macintosha i mam podłączony zewnętrzny mikrofon. Och, Jesus. grubszy temat. Ale, to jest... ale, i tak na... ale on tak nagrywając temat. na iPadzie, to cię kładzie na upadki. No, no dokładnie. ta klasa. Totalnie. To totalnie jak mnie jeszcze kiedyś zaprosicie to spróbuję nagrać z telefonu dopiero będzie jazda to sama to będziesz montować ja cię to dam i sobie to montuj dobra tak czy siak niektórzy wiedzą, że mnie tu dawno nie było i to co teraz robię to mam nowy projekt który robię już od prawie roku, jak nie dłużej jest to też podcast to jest podcast o grach który się nazywa Gierkowcy i tam się produkuje głównie a od, Jezu, od kwietnia tak naprawdę jestem posiadaczem Switcha i przeszedłem tak naprawdę z zielonej strony mocy na tą czerwoną, w sensie wiecie wywaliłem, znaczy Xboxa nadal posiadam, gram w tę multiplatformę ale to co wszystko wychodzi na Switcha to ja to biorę ad-hot i, i dram tylko na Switchu. Mm. Ale, ale tak Piotrze, naprawdę. bo pamiętam, że właśnie non-stop e, mówiłeś właśnie o konsoli Microsoft i ogólnie o wszystkich tych grach i tak dalej i zawsze się ta konsola jarała i teraz to z, zupełnie nie? Switch przejął wszystko Czy i, i, e... i wujek może się schować? S no. Bardzo lubię Xboxa, tylko bardzo nie podoba mi się e, marketing Microsoftu. Przede wszystkim to jest, e, nową konsolę, czyli z nową konsolą, oczywiście z Xbox One X. Które jest, Ła, wow, najlepszy, nie? I najlepsza konsola na świecie. Poczytajcie, najlepsza konsola na świecie, a później jadą 12 GB RAM. No. rdzeniowy procesor. I w ogóle ja tak się zastanawiam, to to w końcu jest PC czy konsola do jasnej cholery? I, i strasznie mnie to wkurza. Pomimo, że bardzo lubię swojego starego Xboxa, bo, bo to jest ta wersja Day One, taka stara, stara, ta pierwsza. W sensie chodzi o e, tak? Ja też mam Magnetowit. Tak, ja mam VHS. Magnetowit jest I uwielbiam go. Uwielbiam go też. Eee... Ja miałem 15 lat temu, no. A taki też mam. I... I jestem wciąż zadowolony z tego, jak ta konsola działa, jak gry całkiem sportu są na niej dorobione i, i wyglądają powiedzmy ok, nie jest to 4K i milion FPS-ów, ale wciąż da się wtedy się wtedy grać. I wygląda je, Piotrze, bardziej, bardziej grasz sobie mobilnie, czy, czy jednak na, na telewizorze, na Switchu? Ojej, wiesz co? Trudno mi ocenić. Dla mnie Switch zmienił w ogóle podejście do grania. To jak ja gram w tej chwili... Na, na Switchu przede wszystkim, to polega to na tym, że ja przychodzę e, z pracy, a właściwie nie przychodzę, bo ja pracuję z domu w tej chwili, więc mam trochę, trochę inaczej, ale gram sobie na, na monitorze, który jest monitorem 4K w tej chwili e, i mam pod niego podłączonego Switcha, e, sobie, sobie gierkuję na nim <śmiech> i w momencie, w którym idę na przykład na tron, czy idę e, do łóżka, po prostu wyjmuję konsolę z doka i gram dalej. No w granie na kiblu to jest najlepszy feature Switcha, serio. Też korzystam. Nie, to jest. Samo, sam Switch pod tym względem mi wiele rzeczy ułatwia. Kiedy ja sobie właśnie dram teraz Atura Cenoblade'a, który wyszedł w piątek. To piątej, jest konsola dla osób z utwierdzeniami. A... <głos> <głos> <głos> to jest konsola dla osób, które dużo podróżują, a wciąż no, chcą i mieć. A... czy wiesz co, ale do Kibla, wyjście do Kibla nazywasz podróżowaniem? Nie no to pojąć już. <głos> Wiesz co, od, ja nie tylko podróżuję do Tibla, ale podróżuję też w dalsze rejony Polski Ja na przykład miałam w ręku Switcha i pograłam na tym Switchu trochę ale nie kupię, bo dla mnie tam nie mam w co grać, niestety czy znaczy, to jest prawda, jeżeli. Wiesz, jeżeli jak ja ktoś mam ma na co, kolejną platformę co... kupić sobie Duma, bo mnie Zelda nie robi, Marian mnie nie robi, wiesz, nie, nie interesują mnie tego. Jak się nie, nie robi, to po i Switch. Dokładnie, no to po co mi ta maszyna? Nie, Chociaż dokładnie. Tak. Gdyby było coś takiego, co by, na, na, na czym można by było grać te w gry pc -towe, to kupowałabym od razu. Absolutnie. Nie, co, może Steam maszyn. Mhm. No... Gdyby było coś takiego, to przenośny mały Steam. Kurwa, ale no bym grała, grała, sorry. No, no ale grała bym po prostu No do drugiej. poszło grać. No, wyobraź sobie, że gdyby był to Steam, faktycznie to. ty, Co, ja ty masz te... ekran jak od tabletu? Na kabel na USB podłączasz pada i ciśniesz, gdzie chcesz. No stary. Co za problem? Nie, ja, ja się zgadzam z Kali w tym, w tym momencie. Steam, tutaj ma, taka maszynka, taki Steam Machine tak, Portable. Absolutnie. R, ku, ludzie by kupowali jak głupie. Choćby nawet, nie wiem, byłby głupi streaming czy cokolwiek innego. Ten, po prostu by się sprawdziło dokładnie tak ty, samo jak Vita, która nam jedziesz umarła. Jedziesz autobusem no, i, i wiesz, miała... spuszczasz komuś w pierdziel, w Quake'a przed pracą i od razu czujesz się lepiej. Nie, dokładnie tak. No, mam e, znajomego u mnie też z podcastu Huberta, którego, jeżeli to słucha, to pozdrawiam. Hubert przez chwilę miał Witę e, od, od Dominika. I wiecie, co, co robił Hubert? Podłączał się pod swoje PlayStation 4 w komunikacji miejskiej i drąfował Overwatcha. No, tak. <śmiech> Bo można. Dało się? Dało się. Jasne, jataś, jata, jakiś tam lag był, ale wciąż mówi, że to było odrywalne przy, przy LTE i jego zajebistym internecie w domu. No. E, więc. Dało się i dlaczego nie można zrobić Steam Machins, które działałoby na podobnej Zresztą, zasadzie, no tak? Jest, ale ci z tym chyba no streaming. No z prostej przyczyny. Gry PC-owe są bardzo, bardzo różne i takich przystosowanych do grania na gał gałkach jest stosunkowo niewiele. To chociażby dlatego, nie? Nie no, ale wiesz, pomyśl sobie, masz moment, masz ekran dotykowy, tak? Możesz robić symulacje myszki, proste symulacje myszki. Klików i za pomocą właśnie ekranu to dałoby się wszystko za tym wiesz, jakbyś miał, miałbyś porty USB, to kto powiedział, że nie możesz sobie klawy i myszy podłączyć i na małym ekranie nie cisnąć w rzeczy dlaczego nie? albo no, na zasadzie widzę, tak. że streamujesz sobie ze swojego Steama to, co ten dany sprzęt ci pociągnie i odpali no tak absolutnie, absolutnie tak jak to by był no super to musiał zrobić, mógłby to zrobić tylko z tym. A z tym patrząc na bibliotekę swoich tak. gier, powie, ok, jest jakieś, nie wiem, 5% gier, no oczywiście to jest liczba z dupy, nie, ale no, ja tak bym oceniał, że jest jakieś 5%, 5 to jest ta, ta ilość gier, w które, w które da się wygodnie i fajnie grać na takim portable, nie? Nie, no i to jest pytanie czy chce im się no wiesz, to... pierwsze 5% ale wtedy właśnie wyciągasz całe swoje retro wszystkie swoje stare gry wyciągasz i panie w panie, pociągu ja. ciśniesz w Monkey nie Island przy i naciskasz guziczki Half-Life 2 nie po to są takie rozwiązania jak, jak te, te wasze tam przenośne kibelkowe gierki żeby tam się Steam w to bawił Czy, <gryty> wiecie, no po prostu po to są konsole, one są fajne właśnie do tego i z Steam tego nie potrzebuje bo on nie ma takiej motywacji pamiętajmy, że Steam jest tylko platformą, to jest bardzo ważne to są platforma z grami, nic tak, więcej no, Tak naprawdę. sprzęt ja ci... ich tak. nie interesuje I tutaj właśnie tu jest problem, że nie będzie nikogo kto by chciał zrobić ja taki cię... sprzęt ja cię rozumiem. Tak, tylko, to, że to, to jest się, To, to już... największa platforma obecnie na świecie, jeżeli chodzi o gry, i, i po prostu ona dyktuje warunki, nie? To jest to. Jest to. Ale ty nie z tymi No to jest właśnie błędne koło tej branży, branży całej, to niestety. No, przepraszam, możesz powtórzyć. Wujczku? Ty, ty powiedziałeś, że to jest platforma z największą ilością gier, ale. Ja powiedziałem, że to z tymi wszystkimi paździerzami, czy bez. Tak, no i mamy Ale z czym? Przepraszam. No, w teorii ma najwięcej gier, tak. Ma najwięcej. ma najwięcej gier, ale zobaczcie, to jest z jednej strony, bo by to było bardzo fajne, bo ja bym miał darmowe gry znowu, dzięki Wojtek. A, a, z, drugiej, a z drugiej strony, Wojtku, podaj mi trzy tytuły, w który, które źle by się grało na przenośnej konsoli. Total War bo faktycznie jeżeli dotyk robi mi za, za strategię i w sumie dzięki mhm. dotykowi mogę grać we wszystko jeżeli byśmy interfejs no jakoś przystosowali do, do... do... to co mam zainstalowane Warframe, no, Jedziesz Warhammer, Total jedziesz. War i Wietnam no, no to poczekaj, poczekaj, poczekaj no to Warframe'a masz, masz normalnie na, na konsoli i oczywiście na wierz wiesz mi, że na pewno dałoby się w to grać i grałoby się w to całkiem nieźle przecież masz dwa analogi, tak? po lewej i po prawej stronie no dobrze. Warframe no, no jest dobrze. na Xboxie, jest no na PS4. Okej, okej, okej. Nie, nie, nie, bo, bo, bo ty myślisz, że, że, że my mamy jakieś tam te swoje konsolki i one są jakieś ułomne, ale one są na, naprawdę na. Ma, mają dosyć dobre, te kontro, kontrolery i faktycznie możemy grać w, norma, w normalne jakieś tam. E, tak, ja chcę. Tomek, Nie gramy w tylko, no. Wojtek, ja chcę ci przypomnieć, że jak sobie wejdziesz na Steam'a. To się okaże, że większość twoich gier ze Steam ty, ja ma wsparcie dla kontrolera? O, Przecież to, to jest. Bo deweloperzy to robią. To już jest część compliance'u Steamowego, że co najmniej jeden, jeden kontroler ma być obsługiwany, żeby gra była wypuszczona. To nie jest takie A Najczęściej jest to pat, patoty Xbox, bo on się najlepiej w tej chwili łączy z uh, Windowsem no, 10 i z Z cudami gwiazdami. Powiem Wam tak, no tą chwilę. Przecież z tym już... Klapki już... na oczach. Nie, nie, to nie są na oczach. to jest po prostu taka... Ale słuchajcie, takiego Master Fallouta Grace. dwójkę pograć przenośnie sobie gdzieś na, na takiej konsoli. Quake, no, czwórkę, Ale wiecie, nie. że jest na to dobre rozwiązanie... Bo no tak se gadacie gadacie, jest y, wypuszczony taki z sześciocelowym celowym czy siedmiocelowym ekranem. Y, I wbudowanym właśnie już bezpośrednio przy klawiaturze kontrolerem od y, Xboxa, taki zamykany, malutki mikrolaptopik. Tak, tak y, jest. zrobiony na gry i to z... jest. No tak, i kosztuje tam ile? Kilkaset złotych, czy tam koło tysiaka, nie pamiętam dokładnie. No, koło tyśaka. Koło tyśaka to, jest I to jest bardzo dobrze oceniane. On tam nawet ma jakąś procedurę taką popieprzoną instalacji pierwszego uruchomienia. Tak, Że e, go tam z godzinę czy ze dwie konfigurować, bo tam totalnie jakaś minimalna wersja Windowsa jest taka, wiecie, po... po... Znaczy nie, to jest normalny, normalny Windows, Windows 10, ale to powy... wiecie, połowy rzeczy komponenty są, wyłączasz nie połowy ma, rzeczy, tam, nie? Które to jest obciążają to jest system. Tak, wy nie bierzecie, to tak. nie bierzecie. E, bo na siłę to się prawie w każdą grę do zagrać, nie? Bo to jest kwestia tylko przeniesienia. No, to bez jest przesady. Przeniesienia, Wojtek, bez przesady. Sterowania, ale, ale te wszystkie gry, które, w które ludzie grają na Steamie, wszystkie chociażby multiplayerowe, to jest strasznie. Dlaczego nie ma jeszcze takiego dobrego połączenia gier. Nawet między Xboxem, yy, tym One, a, a Windowsem, nawet jeśli chodzi o FPS-y, dlatego że to są dwa różne kontrolery, to są dwa różne układy. Yy, przecież się tworzy, nawet Kali o tym mówiła kiedyś chyba, że do, do strzelanek się tworzy inne zupełnie modele, yy, no tam, yy, obsługi, nie? Modele tak, modele strzelania znaczy to. Się, się znaczy, ogólnie inna. zasada to jeszcze, jest taka to... w strzelankach, że e, robisz jakby trzy gameplaye jeden na klawę i mysz jeden na kontroler od Xboxa i jeden na kontroler od PS. każdy z nich to jest oddzielny system który musi być zaimplementowany i działać, każdy ma swoje własne wymagania e, i no jakby nie da się tego zrobić inaczej, bo nie da się tego zrobić uniwersalnie. E, prawda jest taka, że po prostu na kontrolerze wstrzelanki gra się w zupełnie inny sposób mechaniczny. E, jakby ja, kiedy gram na klawie i myszy, to wykonuję, myszą przynajmniej, o wiele bardziej płynne ruchy, niż wykonuję na e, na stickach na moim kontrolerze. Bo kiedy zaczynam płynne ruchy jakby ciągnąć te, e, w lewo albo w prawo te sticki, to kamera cała zaczyna mi się kręcić, gdzie mysz tego nie robi, bo mogę ją sobie ustawić Jest zupełnie inaczej. Rzecz. Więc trzeba się nauczyć tego pada zupełnie inaczej obsługiwać, niż jakby się go obsługiwało, jakby, niż jakby się przekładało z klawiatury i myszy. ten I dlatego właśnie często gracze PC-towi dostają kontroler do ręki i patrzą w sufit albo w podłogę i sobie z tym po prostu Jest nie jeszcze radzą. Jeszcze jedna rzecz. E, tutaj jeszcze nie ogarniają sticków. To jest najczęstszy problem. Jest jeszcze druga sprawa. Jest największy problem, tak stare, stare. Tak naprawdę. Ja, ja Wojtka jak najbardziej rozumiem, no bo słuchaj, no wiesz, wszystko przeniesiesz, sterowanie, przeniesiesz, wiesz, układ klawiszy i tak dalej, ale wyobrażacie sobie takiego, takiego pecetowego gracza, kurde, w busie ze swoim krzesełkiem, na którym by się garbił przed tym ekranikiem? Może <grymne> <grymne> jest, że jest, że prawie, <grymne> to jest ładnie, Ale to nie, nie? Jedno, to wiesz, to już jest kwestia jakby osobistych preferencji, Ale no. Słuchaj, bo ja nie wiem, Nie nienamocenia twierdzę. Tutaj niektórzy są podróżnikami i w tych swoich podróżach rozumiem, że jak się zna tym kibelku, to się nie garbią, tak? <grymne> no stary na kibel krzesełka nie postawisz, nie? Czy wiesz, jakbyś się uparł i wyciął dziurę w dnie krzesełka? Jak w rosyjskiej że tak. To na ten, ten, tak? Na, na kibelek i tak wiesz, co jest do No małe Ale, ale. Ale to jest e, prawidłowa postawa do, do, do tego ogólnie. E, słuchajcie, ja jeszcze chciałbym wam, z Was zauważyć, że bardzo dobrym portem, ta, takim, który został mniej więcej w taki e, sposób przeniesiony na jakieś tam e, bezprzewodowe urządzenia, były e, trzecia część Heroesów. Nie wyobrażam sobie tego na PS4 czy Xboxie, tam łanie ze względu na sterowanie padem, ale na tabletach Sprawdza się ten tytuł idealnie i jest genialny i naprawdę nie ma żadnego problemu e, z ja tym mam... na dotykowym ekranie. No ja ale rzeczywiście nie wziąłem ekranie. pod uwagę, że są. Rzeczywiście nie wziąłem pod uwagę, że są dotykowe ekrany. Ale jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wcześniej powiedzieć, że pozwolę szkali i zaraz ci oddam głos. No, no, no, no, no. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która może nie jest tutaj kluczowa, ale wydaje mi się dość istotna, że my gracze PoCetowi, to co zadeklarowani. Troszkę boimy się też tego, wie ja się boję, że wprowadzenie takiego, <śmiech> wprowadzenie <śmiech> takiego mechanizmu, gdzie nagle by powstała taka konsola stream przynośna, spowodowałoby, że kolejne gry byłyby tworzone mocno właśnie pod. Pod sterowanie padem, a w związku z tym bardzo często byłyby uproszczone. Wiecie, bo dla, na przykład sterowanie dla mnie w takim falloutcie y, czwórce, nawet w trójce, y, albo w tych wszystkich takich grach, y, które teraz są tworzone, nawet w Skyrimie, jest zrobione pod pada co powoduje, że po prostu na komputerze masz dostać jasne, ciężkie cholery, jak musisz przewinąć tam ileś tam pozycji, zamiast po prostu wskazać ją myszką, nie, co jest najwygodniejsze dla, na pc nie? Yy, wiesz co, Więc... Wojtek, yy, z jednej strony tak, ale z drugiej yy, powiem Ci, że yy, nie do końca się z Tobą zgodzę, mianowicie Skyrim, w ogóle Bethesda, bardzo idzie na łatwiznę i właśnie stara się robić uniwersalne systemy, które no będą działały właśnie, na wszystko. No to, to wcale nie jest fajne. I tutaj jest błąd, tu jest problem, no to, ja to jest niefajne, mówię. bo jeżeli ktoś, bo jeżeli na przykład usiądziesz do GTA V, to to jest zupełnie inna rozmowa wtedy, bo każdy system jest oddzielny i na każdym na każdym innym kontrolerze gra no, się ja w No ja właśnie o tym mówię. Bo myślę klawiatura kali, też kontrolery, kali, nie peryferia. Kali, kali, kali, kali, kali, Więc to zależy kali. też od ludzi, którzy to robią. Sorry, sorry, ja lubię kali. z wami gadać o tych rzeczach. Przepraszam. Natomiast... Nie, no z wami, ja Natomiast z małokim mogę tak pogadać. To, po prostu, żebym, żebym dobrze był zrozumiany. Mówię to wprost. Boję się, że w tym momencie producenci GR byliby zdeterminowani też do tego, żeby pompować, w pompować gry pod właśnie takie rozwiązania, które niestety obniżyłyby yy, ilość takich rozwiązań typowo pc -towych. No po prostu tak by było. Tylko ja się pytam, dlaczego nie robię Czyli tego teraz? że to jest obawne. No, robią, trend, że bardzo wiele gier konsolę bardziej od osób, no, Oczywiście, i przecież właśnie przed chwilą podałem przykłady i to takich gier z górnej półki, że tak powiem, ale mhm. nadal jest bardzo dużo gier, gdzie ty, to ja ci powiem, so, osobne sterowanie. So, so, sorry, że ci się wtrącę, ale to tak nie jest do końca, bo ty mówisz, że, wiesz, że menu jest takie, że, że podpada zrobione, że nie ma myszki. No to słuchaj, ekskluzyw PlayStation 4, premiera miesiąc temu, Gran Turismo Sport, gra, która tylko na konsolach jest od 20 lat, tam chodzisz po menu myszką sterowaną, kurwa, gałką. Boże. No to Japonia, przykład Japonia. następny? Destiny Ale nie, przykład następny ale Destiny, nawet Minecraft to Destiny jest... Ale nawet Minecraft to jest. Nawet Minecraft to robi no, jest taki ten, Ja się ale najbardziej Minecraft jedynie z... bym obawiał, ale no to jest coś do Świetne. przeżycia No bo innej opcji nie ma no? <laughs> e, Tak jak wam kiedyś opowiadałem o, o Wiedźminie Po iluś tam Wiadomo, dziesiątkach, setkach godzin Spędzonych, no doskonale wiem jak sterowanie działa I na PCC odpalonym na padzie, w yy, Wiedźminie, to działa sterowanie inaczej, tak? No jakoś, nie wiem, to co jest zaprogramowane fabrycznie, przewidziane pod jednego pada i gdzieś tam zapisane w konsoli, no powoduje, że na PCC potem no, ta swoboda, ta dowolność tego, że to może być różny pad, różna karta, procesor i tak dalej, no wiemy doskonale jak instalacja na PCcie tego wygląda, powoduje, że to sterowanie jest takie dalej myszko-klawiaturowe, tylko po prostu za pośrednictwem klawiszy na padzie. Nie? To... To nie jest typowe sterowanie padem yy, takie konsolowe. No ty nie wyczujesz różnicy. No różnic do tego mówię, no jednak jest, jest, są, są pewne różnice, i, a zwłaszcza w FPS-ach się to da odczuć W jakichś tam grach, które, które mają bardziej bogaty interfejs. Ja przepraszam, ale trochę mnie, trochę przerywa mnie was, czy to mnie przerywa, czy to was przerywa. Tak, to, to Rafał, Sta standardowo Rafał, tak. Rafał jest w lesie, więc no, jemu można wybaczyć. Nie, on... sumie, ja bym chciał mu przerwać. Znowu, Znowu mu się internet kończy. kończy. Tak, tak. Dobra, ja, ja, ja go w ogóle wytnę, więc nie, nie przejmujcie. <głosy> <wytnę. głosy> on, on, on nie chce, on nie chce mówi, on nie chce mówi w ogóle, nie? On nie chce tam mówi, nie? No, on, on, on już się zaciął w, so w swoją pętlę. Tak, zaraz mu prąd wyłączą, jak zawsze i to od razu być. <grymne> nie, tyle, no chcę, kurde, bo weszliśmy na ten temat bez sensu, wy dywakujecie, czy, czy takie menu jest dobre, czy nie, jak kurde, nie ma konsoli. No stwierdzenie tylko, czy by się przydało. No, tak przydało. Ja, jakby w ogóle nie było lepszych, lepszych tematów, nie? Rafale, no tak nie gadałem. przejmuj Ej, Ale chcesz na setny odcinek, kurde, no, lepszego tematu niż co jest lepszy, myszczy pad, to nie ma, no to co? My... <grymne> Słuchajcie, niektóre podcasty na setny odcinek kończą karierę, a my gadamy o myszce i klawiatra. No to, że jest zajbiście. Zrobimy taki. No eee, w sobie tak, fajnie to wychodzi. Eee, s Słuchaj, -słuchaj Rafa, ale bo nie, wie, nie, wiesz, czy, nie wiem, czy wiesz, ale od, e, po tym, jak zacząłeś się opowiadać, to cię ostro przerywało, dlatego mi, e, mieliśmy z, e, ciebie pompę i ogólnie będzie śmiesznie. Przerwało, wiem dobrze, ale i tak ważne no. rzeczy. Rafał nagrywał w eee, większości więc... konsolowej. O, żeby tak więc... nie <laughs> o, o, o, wiesz, To przynajmniej go nie, nie wykraszowało do... jak na pececie, stary. <laughs> <głos> A, tak czy siak wracając do mojego high Partu, tak dram na switchu w tej chwili właśnie w No Do Twojego high już oczywiście. Ja cały czas pamiętam, że jesteśmy na oczywiście. Na konsolę no na, na, na Piotrze jesteśmy. No. A, I tak, i taki dram w Xenoblade, który jest naprawdę świetny. A, jestem, nie wiem, mam przedranę w tej chwili jakieś 5-6 godzin, A, jest. Super, jeżeli ktoś brał w jedynkę na Wii czy 3DS-ie, to będzie zachwycony tym, co jest tutaj, ewentualnie na wii U, no, w tej yy, Powiedz mi, Piotrze, w takim razie yy, Xboxa myślisz, żeby sprzedać? Nie. Nie, bo to jest konsola, którą zawsze będę miał do wszystkich innych gier, które nie wyjdą na Switchu. Czy, czy, czyli wszystko, tak czyli, po prostu. czyli wszystko w sumie, nie? no, czyli większość rzeczy, tak no, na przykład w tym roku nie kupiłem e, Wolfa II nie, Assassin'a mam, mam Cień Wojny czyli te dwie największe premiery, oczywiście Dishonored 2, ten dodatek, e, Cuphead te, te rzeczy mam na ich watchie, ale na przykład Wolfa 2 nie kupiłem e, ze względu na to, że jestem bardzo ciekawy, co zrobi e, Jezu, to studio, które robi porty na Switch. zrobiło port Duma, na przykład aha. Switchowego to ro oni robią dokładnie też port y y Wolfa II na Switcha. No, no. I I jestem bardzo ciekawa, jak im to wyjdzie. Tym bardziej, że wiemy, że Doom wygląda słabo. Znaczy bardzo nie tyle, słabo. słabo wiesz, Bo największy problem Duma jest nie grafika, która o dziwo robi wrażenie, tylko to, że to wszystko jest jakości takiej, jakby ktoś rozlał mleko na szybę i przez nią patrzył. Ale wiesz, czemu tak. to no bo tak rozdzielczość i musieli to... tekstury do minimum ograniczyć. Znaczy, no, na jakie chodzi o rozdzielczość? Na przykład ta dra jest zrobiona w taki sposób, że masz świetne efekty cząsteczkowe, ale wszystko jest w 480p. No I po co Ci takie efekty cząsteczkowe, jakich nie widać tak naprawdę? I po prostu ktoś do tego źle podszedł, podszedł podczas projektowania tego portu, bo trzeba było to totalnie odwrócić, czyli zmniejszyć ilość elementów cząsteczkowych. A zrobić to, żeby było jak najbardziej ostre. Mm -hmm. No trzeba było to. Tak zrobić. Tak zrobić. Nie no, chciałbym, oh, się, okay. wiesz. No, za bardzo się rozkręcił i go Wojtek ciachnął. No, więc, no i dosyć tego pierdolenia z jakichś. Wo pracownik. Wojtek ma pilota od internetu po prostu i nam wyłącza, jak za dużo no, zacznie wygadać. Tak, no, za a gadać. do swojej podróży Dobra, na Kibel zioła. E, pilota dalej nie ma, nie? Znaczy jest tutaj nieby, ale, ale go nie ma. Nie ma, Dobrze, jemu ja już wystarczy. To co tam Ty teraz bym... dalej słychać u Ciebie, yy, drogi Tomaszu? U mnie co słychać? Yy, tak, yy, to Tomasz by był w kolejce, no? No dobra, no to lecimy. No słuchajcie, no to jak się tak wszyscy śmiejemy i w ogóle z Xboxa, no to muszę się przyznać, że kupiłem najmocniejszą konsolę na świecie. O Boże, to, Tomek bez nowej konsoli <głos> na premierę to nie ma. I jak się z tym czujesz? Ja stałem nam. się ostatnio bardzo przewidywalny, bo zawsze mówię, nie nie kupię to gówno, a potem idę do sklepu i biorę raty, nie, więc to mniejsza z tym. Tak? Kupiłem konsolę i powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z niej do tego stopnia, że odkładam moje PlayStation 4 na półkę retro. nie? To jest to moje ogromne wyjście z szafy. Eee, czyli, ooo, czyli, czyli chcesz mi powiedzieć, że już że nie będziemy eee, tą grali razem na PS4? Przez najbliższy o, czas raczej nie, wiesz? Ojej, tak nigdy nie naprawdę? graliśmy, ale tak się pytam. Tak, A je, powiedz mi tak z ciekawości, co, co sprawiło, że zadecydowałeś w ten sposób? Bo eee, myślałam, że konsole, te obie konsole nie są tak dużo różne, wbrew eee, pozorom. One nie są dużo A, różne, ale też je dzieli bardzo dużo, ale co tak głównym powodem było, to, to komfort i y, komfort, y, komfort pracy Trzeba przyznać, że ta konsola jest cichutka. Ona jest bezgłośna, a w porównaniu do mojego prosiaka, który wyje jakby chciał odlecieć ode mnie spokoju, to po prostu kultura pracy jest niebo, a ziemia. To był pierwszy powód, jaki o tym zadecydował. A drugi powód to jest to po prostu jestem dziwka konsolowa jeżeli chodzi o grafikę, nie? Więc, więc Wojtku wśród, wśród konsolarzy też jest takie, takie coś jak konsol jak Master Race i jak się no, <laughs> no przyznam się Prawda szczerze no, chcę mieć jak najlepszą jakość gier, nie po to kupiłem telewizor 4K, żeby mieć teraz tekstury Full HD na prosiaku jak mogę mieć na Xboxie tekstury specjalnie ściągane dodatkowo pod 4K i powiem wam szczerze ADL, robi serde. to różnicę, bo bo, bo odgrzewam sobie takie kotlety jak na przykład, jak Gearsy 4, jak Halo 5, Forza Horizon 3, ta jeszcze nie dostała jako tako aktualizacji pod, pod tego nowego Same Xboxa. Same ekskluzywy. Dokładnie, ekskluzywy, których o, Xbox nie ma. O, na Forza to ja się z tobą piszę, to daj mi gamer taga, to pogramy. Dobra, I jasne. Gearsy też. Jasne. I, Forza i... to jest jedyna gra, który mi brakuje na tym, na na s nie jak słowo daje. No, mi i też. I powiem Wam szczerze, że jest różnica. Dobra, jest różnica widzialna gołym okiem, jeżeli, jeżeli mamy telewizor 4K, to, to nie ma porównania. Jak, powiem Wam szczerze, jak, jak zobaczycie, jak wyglądają gry na X, e, no to ciężko będzie Wam wrócić do standardowej Eski albo albo do prosiaka, bo jest różnica widoczna gołym okiem. A trzeci powód, jaki zadecydował o tym, że e, Xbox jest teraz moją ulubioną domową konsolą, to jest to kurwa, jakie tam są tanie gry. Słuchajcie, e, Game Pass na miesiąc 29 zł i macie dostęp do naprawdę dużej ilości gier. Jej Access ta sama sytuacja tylko gry od elektroników. E, Games with Gold są cztery gry i no, wiadomo tak z plusem, czasem są gorsze, czasem lepsze, ale teraz hit, najlepszy hit na świecie. Nie trzeba cebulić, tak jak Krystian opowiadał ostatnio na poprzednim odcinku o kątach. Tylko słuchajcie, wchodzicie sobie na ruski sklep na Xboxie i kupujecie kurwa gry o powetanie. To jest po prostu kosmos. To tak. Jest Xbox to jest Zmieniac konsola. Zmieniamy region, kupujemy dokładnie. gry po rusku i wracamy na swój region. Xbox to, to jest konsola dla cebularzy, dosłownie. Do, do, do, do do, do do, do nie, nie, nie. Ale to nie będzie. By... No, ale to, to nie, <śmiech> nie będzie ta sama cena. E, nie no, płacisz przez PayPala w rublach za grę. No tak, <śmiech> dokładnie, ale wciąż I nadal taniej. masz taniej, no o tym mówię. Chyba nie zdajecie sobie sprawy. Wy, wy, wy, chyba, wy chyba nie zdajecie sobie sprawy, ile kosztują konta, o których mówię, nie, nie ale nie przynajmniej ale ale możemy to zrobić legalnie ten, ten, na własne. Ale ten, to jest legalnie. To jest legalnie to na własne. Masz przypisaną grę normalnie do swojego konta na Xboxie. To jest to Przełączasz się na Polski i masz tą grę normalnie do ściągnięcia. Ona jest normalnie zapisana, że ją kupiłeś. Wiem, wiem, wiem, I wiem. mam tak masę gier kupionych e, z japońskiego. Wiem stara Xboxowego, bo tam są bardzo tanie gry, tak także to, to, to samo jak na ruskim, tak I to, jeszcze tak jedna na rzecz, sorry, że tak się wetnę, ale Games ciekawe, with ciekawe. Gold też jest różny w różnych strefach. Dokładnie. E, I z, się na strefę azjatycką się pobiera z tamtejszego Golda, potem na amerykańską, potem się leci do Australii, a potem z powrotem do Europy. E... I wszystko tak. na jednym abonamencie kupionym w Polsce, który jest ta cebuli. Za złotówkę, to jest cebula. To, jest to, może jest to może jest moja konsola. Ej, ej, ej, <śla> serio, Christian. Nie no, I że, wszystko na ja, legalu, y... to jest najlepsze, że to jest y... wszystko na legalu. Tomku, po, powiedz mi, to, to jest 50% taniej po prostu, to, taki Assassin ile by tam kosztował? Słuchaj, to jest różnie, ale, ale na przykład jak możesz kupić, ostatnio kupiłem taką gierkę śmieszną Human Fall Flat w polskim no, ale sklepie. To, co to jest za gra? Ona kosztuje no, 60 zł, a ja ją sobie kupiłem za 14 zł. No dobra, ale to mi mów o, o konkretnych tytułach. No. O konkretnych, Forza ka 100 zł, gdzie w sklepach jest nadal 299 to, to chyba, chyba tylko w twoim sklepie Ja, ja mówię o... Poczekaj, Forza 7 Wyszła kiedy? Z miesiąc temu, troszeczkę dłużej Ale to nie chodzi o to, chodzi o to, że ja te gry kupuję Dla siebie i one są dla mnie na zawsze A nie jakiś plus no, mi nagle Odostęp do, do gry Zabierze, nie? Znaczy no. zawsze, na zawsze to jak na półce może sobie Postawisz płytę, bo to są że ściągniesz to no nie wiesz to jest no, co innego. To ja kupiłem segran Gran Turismo za 119 na zawsze, które kurwa i tak by internetu nie zadziałało. <grym> Czyli <jest dupa>, nie <grym> <grym> tu miejsce na w, zawsze. Słuchajcie, wczoraj, no. wczoraj, wczoraj, wczoraj znowu się wetnę, ale wczoraj była ta... Goście przyszli, nie? Impreza jakaś urodzinowa. Chciałem koledze pokazać Gran Turismo nowe. Mówię, patrz, zobacz, jak się dużo zmieniło, bo on ostatni raz to tam gdzieś na trójce widział, nie? Gran Turismo piątkę, czy, czy coś. Eee, no oczywiście trzeba ściągnąć patcha, a patcha mi nie pobrało. Znaczy tego kolejnego patcha Lidl eee, Automatycznie mi nie pobrało, bo nie miałem już miejsca na dysku. No to wyjebałem jakąś starą grę, zacząłem to ściągać. No to jak to się ściąga, konsola włączona, no to... Dobra, to że ci pokażę coś innego I włączyłem tego Huntera Z tym, wiecie, chodzeniem po lesie I strzelaniem Hunter okazał się najlepszą, kurwa, grą imprezową. Po prostu do trzeciej nie był wyłączany, tylko pad z rąk do rąk, przechodził. Gdzieś mniej więcej od północy tam dwie dziewczyny, właśnie kolegów, to już sobie siadły na kanapie same i tylko było, dobra, dobra, jak mam teraz to zmienić? Dobra, cicho, zamknij już mordę. I wiesz, i, i kurde, i siedzą tam, nie? I my sobie już siedliśmy w kuchni, polewaliśmy tam dalej drinki i tak dalej, a po prostu grały i grały. Teraz zaczęliśmy nagranie, a na Messengerze mi wysyła, gdzie kupić nawoje i tak dalej. Bo kupił sobie peceta, który miał służyć do składania y, filmów, ale tak go tam wymęczyła w domu, tamta, że już, już ma hantera zainstalowanego w domu. I chuj, w te wszystkie kurde gry nowe. No, widzicie, I jaka właśnie. to jest dobra gra, jaka cudowna. I właśnie wracają do domu. No i mnóstwo jest takich gier. I fajnie by było móc je nosić ze sobą. No nie, Hunter, Hunter, Hunter nie jest do noszenia ze sobą, ale nie wracamy do tego wątku. No Dobra, tak, Tomek, no. Yy, Ale Xbox, to wiesz, no to wciąż nie było to nigdy. To tylko i wyłącznie grafika cię sprzedała, to czemu jeszcze PC nie kupiłeś zamiast się tak. Bo to jest Tomek. No dobra, ale gdzie ja takie fajne krzesełko do To nie jest taka łatwy, łatwy, łatwa sprawa, nie w sklepie. Ja dzisiaj byłem. Ja dzisiaj słuchajcie byłem y, u jakiegoś typa y, coś tam oglądać, nie? Jakąś kanapę czy coś takiego myślałem, że może y, coś kupimy, nie? Patrzę kurwa, u niego na półkę. Nie, no, wystawił używaną kanapę. I patrzę u niego na półkę, Wy kurwa, co to za, za, za wielkie gówno jakieś stoi, nie? A to Xbox pierwszy. Bo no. na żywo nie widziałem na oczy, jakie to jest okropne, brzydkie i wielkie. Nie? Duży jest, nie? Mówię to to ja magnetowity. To Cudowna no... to jest, to szaszne, jest, jest ta konsola. Um, ale ten, ten nowy mówi, że jest cichy, to, to chyba największa zaleta, co? Bo prosiak to tam strasznie się na cztery. Jezus, wiem, że... o Jezus to, jest, to jest nieba, ziemia, naprawdę. Ale teraz tak wracając już na serio ludzie, którzy są zainteresowani tematem Xboxa i i się nadal zastanawiają, czy na pewno dobrze robią, to ja myślę, że naprawdę w tym momencie Xbox powolutku wraca do gry. E, może tam troszeczkę Sony ponadeptać na te odciski i tak pewnie za dużo nie wskura, ale szczerze wreszcie po tylu latach Xbox jest konsolą i działa jak konsola, która powinna działać na dzień premier w ten sposób. To udało im się tą konsolę to zrobić. To, ja, ja, takie mam ja, ma jedno pytanie. E, gdzie są ekskluzywy? nie mówimy o Fox Horizon słuchaj, ja mam teraz konsolkę, która mi multiplatformy odpala w najlepszej grafice i to dla mnie w tym momencie ma znaczenie jak ktoś kupuje konsolę dla Exo, no to wiadomo, że wybierze sobie czwórkę albo albo PC, ale jego nie interesują eksy, bo on ma każdą konsolę, jaka wyszła na rynek więc nie. Exo nie dla mnie nie no. To, to, to akurat nie jest dla Tomka argument ale powiedz mi one tam faktycznie po 2100-2200 chodzą czy tam coś mm, można 2199 normalnie ale widziałem już, już te już oferty nowych konsol za około 2500 sorry 1500 standardowa, poczekaj czyli mniej więcej no dobra, będąc tam no nie wiem w połowie generacji yy, plejaka można kupić za tysiaka z jakimiś grami Rafał, nie? No Boże. Nie, nie, Można nie. kupić za dysiaka, to jest najważniejsze. No okej, okay. no to, to tak. Można kupić za tysiaka. Xboxa e, e, e, Tomku... też. On tam walczy teraz z mieczem z tym internetem. Nie, on, on, on, on w ogóle opowiada cały czas, nie? E... Na korbkę go... To, Tomku, to, to powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czemu ja widziałem Xboxy, One X i projekty Scorpio? O co, o, o co w ogóle w tym chodzi? proste. Wypuścili taką samą konsolę w innej obudowie, o, oznaczyli ją jako edycja limitowana, a dla preorderowców troszeczkę taniej była 100 zł i ludzie się rzucili na to jak na kurwa kurtki z Lidla. Zapomniałeś dodać, że w wersji w no, jest, jest ci, ci podstawka, a w wersji normalnej tej podstawki nie ma i kosztuje tak. następne wyszkupy. Ja. Jak, jak dla mnie to właśnie tak powinien wyglądać cały system preorderowania, że ludzie, którzy się w ciemno e, na coś skuszą i są chętni wydać pieniądze w ciemno na jakąś konsolę albo grę, powinni mieć tą grę tanie, albo z bonusami. Tak powinien wyglądać preorder i jak dla mnie to bardzo fajnie Microsoft postąpił w tym momencie. Nie? Kto kupił, ten a, kupił. Okay, ale Słuchaj, to, było, to mnie wyrzuciło i chciałem tylko... <laughs> <śla> Boże, Rafał. To, to, jest, to jest naprawdę, wiesz, konsola trzy razy droższa niż podstawowy Xbox. Tak wynika z ofert dostępnych. No tak, ale no... komputer też możesz kupić za tysiąc ale złotych, a możesz też kupić za 6000. Ale jest trzy razy lepsza. Nie, nie, nie ale no to... mówimy, mówimy o konsolach. Ja wiem, że to jest kilka razy lepsze, tylko tak... Nie, słuchajcie, ja wiem, o co wam chodzi. Ja, słuchajcie, to, tak jak dzisiaj rozmawiałem z pewną osobą, yy, ta konsola będzie tyle kosztować i ona wcale nie musi stań, tanieć, ponieważ to nie jest konsola dla standardowego gracza na konsoli, tak? To jest konsola dla klienta premium, który chce mieć jak najlepszą jakość i jak najlepsze efekty wizualne i tak dalej, i tak dalej. Tak? To, to jest konsola, która nie stanieje, bo to jest po prostu coś nie dla każdego, tak? Słuchajcie, jeżeli tak jak tutaj Tomek mówi, był taki fajny wywiad z Filem e, przecież z według czasu i film powiedział wprost i w celem nie jest postawienie na Xbox One X jako ich najlepszej konsoli i to będą pchać na woł. Nie, Xbox One X jest dodatkiem dla osób, które chcą e, kupować rzeczy w najlepszej jakości, tak jak jest na przykład też ich Pad Elite, go posiadają i to też nie jest A pad ten... dla wszystkich, to są dla, dla osób, Pada które chcą. Tak, przepraszam. Ja. <śmiech> <śmiech> ja też już posiadam. <śmiech> o, ty... e... Naprawdę. <śmiech> Tomek, to ja mieszkam w Anglii. Ale ja też Tomek mam. To ja widać w klubie. Ja dostałam w prezencie, 40, ale też mam i, elitę, przyznaję. Ale dostałam. A ich główną konsolą, a główną konsolą Microsoft to jest Xbox S. I film mówi to wprost. To jest konsola, którą chcą sprzedawać jako basic stuff dla wszystkich osób, żeby to sobie tam stało pod, pod telewizorami u Amerykanów i innych I in Wiecie, innej Tu macie bardzo prostą odpowiedź w postaci mojej, czyli osoba, która przez, przez, tyle, przez tyle lat, nie wiem ile to było lat co czy to był lat, czy to był rok, który opowiadał na nagraniach na bezimiennego o wszystkich grach na PlayStation i jebał Xboxa normalnie jak gówno teraz mówi, że to jest najlepsza konsola, to znaczy, że to jest dobra konsola, tak? Jeżeli osoba, która... No tak, ja, bo Powiedzmy sobie tak, ja nie jestem fan bojem Sony. Ale ja wiesz, to no bo ty Tomku. jesteś fanem, ja fanem nie, ty Sony. jesteś fanem dobrego Sony, sprzętu, a nie dokładnie. konkretnej marki. O, dokładnie, no, można tak kurde. powiedzieć. Dziękuję, wyjaźmy no to, to z... Z... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, Tyle. poczekaj, to, Tomku, moim zdaniem ty się sprzedałeś po prostu, bo coś ma mocniejsze. Nie, moim zdaniem <laughs> się sprzedałeś, oczywiście. Bo gdyby A teraz ja plejka, gdyby plejka, teraz, nowa plejka wyszła, jakiś tam Pro, pro XXL, uh -huh. gdyby to sobie teraz wyszła uh -huh. i była. 10 razy mocniejsza niż twój ostatni Xbox, to ale wyglądałby rob... jak ziemniak to robi I, w w ogóle, i w ogóle nic by się tam nie zmieniło, to na, to na pewno by ci się bardziej podobało, bo no jest tak, mocniejsza. Tak, Wiem, pod robię jakim robię względem próbiera. ty idziesz, bo jest mocniejsza. No on lubi dobry sprzęt. No to, tak to, ale to, to, to nie znaczy, no. że to jest dobry sprzęt. To jest mocniejszy sprzęt. Eee, ale to nie jest umówmy coś, się. Tomek lubi teraflopy. No, no teraflopy, Jezu, no. no dajcie mu tak. żyć. No. Słuchajcie, Słuchajcie, ja jestem konsolową dziwką na grafikę. Koniec. No ostro, No dokładnie. Więc to niekoniecznie ty masz lepszy sprzęt. Ale po ma Ty switcha. masz nowszy sprzęt i mocniejszy sprzęt. Ale ja, ja nie mówię, że, że od razu Xbox musi być lepszy niż e, PlayStation. Od razu sam w sobie. Chociaż e, usł usługę sieciową on free architektura ma lepszą. Co dobre, to dobre to tylko co się komu podoba, no? Dokładnie, a, ale już tak niech szykujmy z tego Xboxa, bo naprawdę udaje mi się ta konsola, ja jestem zadziwiony, zadowolony i naprawdę... No a ja ci powiem, ja teraz właśnie poszłam w drugą stronę, ja z Xboxa wracam na PeCeta. No to w trzecią stronę, to jest no. w ogóle inna mam strona. Dosyć. to jest strona Jedi, to tak jak <głos> wiesz. <głos> ja już mam dosyć po prostu walczenia non-stop i płacenia hajsu za usługi, które moich znajomi na PeCeta mają za darmo. Tyle, no. ale powiem to wam, to, że tylko z... multi. bardzo tylko fajnie multi, się wraca do tych starych gierek, które nie, naprawdę nie, nie tylko multi, właśnie y, mnóstwo promocji na gry stare, które ja lubię i chętnie ogram i y, wolność moją to ile ja mogę z tym pecetem zrobić, tak, ja nie zrobię gier na konsoli ale na pececie zrobię jest mnóstwo czynników, dlaczego no to, wracam to na no peceta, i... ale wiesz y, mogłabym kupić innego peceta y, niekoniecznie pod granie tak ale już stwierdziłam, że nie, że żegnaj Xboxie, jakim cię znałam przez ostatnich 10 czy tam 15 lat. Hmm. Dlatego równowaga w przyrodzie musi być, dlatego ja mam Xboxa tak. teraz. Ale Tak, Tak, jak... a ja wracam na pieca. Dokładnie, no. kontynuując mhm. moją wypowiedź, to powiem wam, że fajnie się bardzo wraca i odświeża takie starsze gierki, które naprawdę ledwo działały na tym Xboxie, SC czy standardowym Xboxie. I powiem wam szczerze, że różnica między grami na Playstation, a po aktualizacji pod Pro jest mniejsza niż między właśnie grami na Xboxa starego, a po aktualizacji na do Xa. Widać to gołym okiem, naprawdę gry lepiej działają, mają lepszą grafikę, bo są te tekstury. I Naprawdę dużo gier straciło na tym w moich oczach, jak, jak swego czasu miałem, miałem, miałem i mam tą sta tego starego Xbox'a. I teraz naprawdę mogę sobie usiąść, ro, ro, ro, rozłożyć się na kanapie, wziąć w rękę pada elitkę yy, i grać w najlepszej jakości gry, w stare, bo stare, ale naprawdę one wyglądają super, więc. Ja A zadowolony. masz tą kolekcję Master Chief'a całą? Nie, ja już tyle razy przeszedłem, że ja nawet kurwa nie chcę widzieć tej okładki. Nie? Ale... Wiesz co, ja, ja, się, ja się pytam, bo jestem ciekawa po prostu jak, jak ta grafika Ona nie dostała aktualizacji, Halo. wiesz? Nie wszystkie gry dostały nie? aktualizację, ale okay. większość gier działa sama bez aktualizacji płynie i to nie ściema. Tak jak film nam opowiadał, że, że Xbox sam poprawia gry. Jest to po części prawda, bo, bo, bo widać to, ale nie wszystkie gry chodzą od razu lepiej, tak standardowo. Są gry, które nadal tak samo w nie chodzą, jak chodziły na przykład z tej to Decay to jest kurwa patologia growa jak dla mnie co, aż tak źle? no to nadal chrupię ja, ja, ja to tylko na tym, na PC-cie ruszyłam, więc w ogóle nie mam pojęcia jak to na konsoli się prezentuje to się w ogóle no, nie prezentuje. Moje... <laughs> więc moje wielkie wyjście. Prawdopodobnie dlatego ruszyłam to tylko na piecu, no. Nie, nie dotykałam na konsoli. Ale wiesz, no, to też jest kwestia właśnie świadomego grania i grania w jakiejś... No, no, no wiesz, czego się spodziewać po danej grze, tak? Jakby... Mhm. I tyle, e, no. e, Tomaszu czy ty mówisz na czym grasz ale w co ty w ogóle grasz tak, a w co ja tak gram ogólnie. to już ci powiem gram sobie w Assassin'a, gram sobie w Fallouta 4 gram sobie w Halo 5, gram sobie w Gearsy 4 gram sobie w Human Fall Flat e, co ja tam co, jeszcze gram co po 15 minut w każdą grę tak? nie no co ty w Assassin'a już mam prawie dwa dni najebane <laughs> okay. e, no. Dobra, nie, bo, bo myślałem, że w Hyde Parku, o ostatnio w assassina, mówię, Wam jest zajebisty, i mówisz coś, a nie, a nie teraz będziesz mi wymieniał co grasz, Tak ogólnie się pytam. No to bo teraz? O czymś też... No wracamy do początku, tak? Bo to topa zrobiliśmy. No fajny, assassin, fajna gra. To jest taki wieźmin w arkedzie w mocnym gdzie chyba. No tak. Z, o, z e, orłodronem. Ale zajbiste ten ożer. orłodron. Orłodronem, tak, to jest bardzo dobre określenie na, na, na Tak, scenie. ale orłodron, orłodron to jest po prostu coś, z czym ja nie mogę żyć. Ja wczoraj też rozmawiałam na temat nowego asasyna z moim kolegą i też mówię, no i jak tam ten twój orłodron? I on tak weźcie odwal. Mówię, nie odwalę się od tego, to jest bez sensu. Wiesz? Ale fajna opcja jest taka, że wiesz, że gracie w żaden sposób nie zmusza do tego, żebyś go używał. To tylko zależy od twojego, wiesz, widzi mi się, czy ty włączysz tego drona, czy go nie włączysz, nie? Ale... No tak, no ale wiesz, wrzucanie mechaniki, po prostu widać, że to jest copy-paste z innej gry i zamiast w ogóle cokolwiek z tym zrobić, to... Ale to jest nie, bardzo nie. fajna to... właśnie sprawa, jak, jak mówisz, że kopi... Kopuja... Nie, nie lenistwo dewelopera przy tym Wait, rozwala. Nie do końca, naprawdę, go's widzę, go's że on. mają fajny silnik, fajny patent na grę wymyślili od czasów Watch Dogs 2, kolejna, każda kolejna gra to jest takie... Standardowe kopie w ale takie kopie w klej, które daje Zabistą frajdę podczas grania. jeżeli oni idą tym torem, to ja jestem jak najbardziej za i im Czy... Tak, z drugiej strony ja się zgodzę z tym, że faktycznie przynajmniej seria jest serią. No to jest, to, to jest Dostajesz serię gier, i wiesz, czego możesz się spodziewać w każdym wychodzącym następnym tytule. Na przykład gry Czyli... Ubisoft od szaru, wie, to nie możesz się tego powiedzieć Orlodrony. o Beteździe. Wiesz, już wszędzie. wolę wiedzieć, wszędzie. że będzie wszędzie Orłodron W Far będzie też w zobaczycie. Będzie, oczywiście, że będzie. Sowa będzie na przykład może. Nie, będzie po prostu dron. To nie bo było zbyt banalne, wiesz? Nie, no. Okay. Nie, ale tak, wiesz, bez śmiania się to naprawdę... To taki ubisopto. patriotyczny dron z amerykańską flagą. O, dokładnie. W kraju nowym. Ubisoft od jakiegoś czasu w moich oczach naprawdę fajnie urósł, bo wynaleźli taki schemat, który powielają w każdej kolejnej grze, ale on naprawdę daje frajdy i każda gra od czasów, jak mówię właśnie War Dogs 2, Wildlands, Wildlands mi się też podobał, Krystyna ja się śmiałem na odcinka, że to gówno też mi się podobał tak samo teraz ten mhm. Assassin's Creed i naprawdę czekam z wielką no po prostu mam już hype na Far Cry'a 5 jak to tak ma wyglądać, to ja jestem za więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma Asasyna to myślę, że jak najbardziej A oni w ogóle chcieli jak jakąś nakupić. prasówkę? Sorry, że tak się wcinam, ale ciekawa jestem, czy coś w ogóle mówili na temat piątego Far Cry'a, co to będzie, co tam się będzie działo, jest jakieś info się działo dokładnie to samo, co w dwóch ostatnich częściach, tylko w nowym terenie. Nie, jest, jest bardzo dobrze. Assassin's nowy jest zajebisty na nowym Xboxie. Xboksie. Aha. Trudrum, <śmiech> ale to dobrze, dobrze, że masz frajdę. To najważniejsze w sumie w graniu, że masz frajdę z grania, nie? Chcę No ci dokładnie się i powiem wam szczerze, że po tylu latach, co preferowałem bardziej sprzęt od niebieskich, to powiem wam szczerze, że to jest taka fajna odmiana dla mnie, że, że, że jakoś bardziej mi chwycił ten Xbox teraz. Może to dlatego, bo już tamto mi się przyjadło wszystko, no, kurde, ile razy można patrzeć na ten sam system działający w ten sam sposób, a tu na Xboxie raz na pół roku zmieniają ci całkowicie system, tak, żebyś nie wiedział, gdzie co jest kompletnie. Tak jak w Tesco, wiesz, macie, macie e, przez tyle lat... Przebudowali półki. Lat... No, Chipsy, A nie tak jest. Da, chipsy, zmienili, chipsy zmienili z piwem i, kurde, ty nie wiesz, gdzie masz iść. No, ale po jakimś czasie się znowu odnajdujesz, więc jest fajna ta konsolka. Coś tam w niej jest fajne. Myślę, że oni z tego coś. wyjdą na ludzi. O, taką sola wyjdzie na ludzi. Mhm. E, dobra. E, słuchajcie, e, to u Tomka. Michale, co tam u ciebie? E, to czekaj, bo o czym to mieliśmy mówić, bo tak. ty masz ty, ty ty na PS4, a nie na Xboxie proste. <grym> nie, bo tak odpłynęliśmy z tematem, że w sumie nie, nie wiem nie wiem o czym to miało być. Nie, a no, tak serio. U mnie jeśli chodzi o takie już, jak już się wszyscy chwalą zakupami nowymi, tak? To... <grym> no bo to jest ten <grym> nie, nie oszukujemy się. <grym> E, tak, to ta, ta, ta, ja podpowiem, że, że sobie po, poprawiłem trochę połachytałem sobie ego poprawiłem sobie jakość dźwięku tym razem nie, nie jakość nie, nie jakoś wizualną m, ponieważ zakupiłem e, soundbar e, do telewizora mimo tego, że może to się wydawać e, gorszym sprzętem od e, kina domowego, to nie ukrywam, że soundbar moim zdaniem całkiem, całkiem daje radę e, jest to soundbar Yamaha. Zresztą chyba jeden z fajniejszych, jakie można, można dostać aktualnie moim zdaniem. Um, szczerze, jak odpaliłem Destiny um, i gdzieś tam przelatywałem nad, nad odbitą. kto tam zaczyna chrapać? Nie, to, Nie, to jest elektroniczny To, jest elektronica. Elektronica. Wojtek. O, czyli to, to, to ewentualnie Zerba. Wojtek. No. no, jak gdzieś tam przelatywałem przylaty, nad odbitą, no to było było... Yy, tak słychać, jak jeszcze sobie gdzieś tam podbiłem basy, jeszcze podgłosiłem na, na maxa, nie, tam pół pokoju chodziło, przy lepszym przy, przy dudnieniu. Dzień, on pewnie ma oddzielny Także... subwoofer, nie? Poza tym. Tak, Mieliś tak. No tym... Soundbatter no to, jest, to jest listwa z głośnikami plus, plus dodatkowy subwoofer, nie? Dobra, to tak. mam jedno techniczne pytanie, mm -hmm. bo, bo sam jestem w sumie trochę zainteresowany, bo wiem, że jeżeli masz, załóżmy, zestaw 5.1, ale rezygnujesz z satelit tych z tyłu, to, to jest problem, bo nie masz pełnego pokrycia i załóżmy tam yy, gra widzi, że grasz na, na surroundzie, ale powiedzmy te dźwięki z tyłu nie są odtwarzane, nie? bo no załóżmy nie masz miejsca na te głośniki soundbar też powinien być widziany i imitować ten dźwięk jakoś tam niby znaczy, nie Nie każdy soundbar e, nie każdy, owszem, ale zakładam, ale... Że, że ten lepszy zakładam, że twój tak, korzysta tak, mój, z mój, mój, ma, mój maja też imitację dźwięku 5.1, dźwięku przestrzennego z tym, że no, imitacja no to wiadomo to nie jest to samo co e, prawdziwy ale jak to się dźwięk 5.1 e, nie jest to głębia taka, jak, jaką mógłbyś mieć przy, e, przy kinie domowym nie będę ukrywać ale mimo wszystko coś tam, słuchaj, nie? czyli powiedzmy, jak tym statkiem w Destiny przylatywałem z lewa do prawa, no to było to słychać, powiedzmy, nie? Nie jest to, nie jest to tak aż tak, słychać, jak przy, przy kinie domowym, ale w dalszym ciągu jest to, jest to coś lepszego niż głośniki w telewizorze po dwa razy po 5 w Także nie, no to tak na że pewno, daje radę. To, to, to na pewno właśnie jestem ciekawy, czy warto będzie to zastąpić, czy lepiej po prostu postawić jakieś tam dwie kolumny i, i zostać przy stereo wygodnym. No dobra. Znaczy wiesz co, inaczej, to może kurczę, no ja mam też taki problem, że u mnie ten soundbass stoi, że z jednej strony jest szafka i możliwe, że przez to też nie daje takiego efektu, jak powinno dawać, nie? z tym, z tym 5.1, może dlatego, nie wiem, ale już sama jakość basu, tak, przede wszystkim, no to robi tak kolosalną różnicę, że no chociażby dla, dla samego tego warto, nie? Nawet jeśli to by miało działać tylko w stereo. Moim zdaniem. Co poza sprzętami? w Co tam poza sprzętami, mi, no to tak jak, tak jak już pewnie wszyscy się dowiedzieli, no to Destiny dwójka Aha, no. e, ten, ten tytuł, w który, w który ci nie idzie jeśli grasz rajdy e. zaraz o nim powiem, e. no e, poza tym, standardowo co jakiś czas wracam do Overwatcha, a tak poza tym że, to, że tak powiem, ruszyłem trochę swoją kubkę wstydu Czyli tytuły, które gdzieś tam zostały zakupione, a nie zostały nigdy ruszone. Eee, dokończyłem dwie części Uncharted, które mimo tego, że przeszedłem na ps 3 przechodziłem też na PlayStation 4 dodatkowo. Ci się? Chciało mi się. Eee, aktualnie przychodzę też eee, czwórkę Uncharted, która gdzieś tam, gdzieś tam aktualnie leży, bo, bo znowu były, były rzeczy w Destiny bo w zeszłym tygodniu był Iron Banner. Um, ruszyłem, skończyłem Ruinera, e, polski tytuł, zresztą który bardzo polecam ze względu na soundtrack, e, przede wszystkim na soundtrack, e, ktoś nie ukrywam, że na tym soundbarze naprawdę dawał radę, bo to jest taka dość harda elektronika. Um, to włącz sobie i... Hotline Miami. No jaka tam jest też, muzyka, no, stary, tak, zrób to! to. No to właśnie jak, jak wam się podobał Hotline, to Ruiner też bardzo polecam. Nie? Eee, też, też podobny klimat, że tak powiem w z muzyką eee, mechanika, względnie podobna też nie? Ogólnie, ogólnie gra spoko no zresztą naszego rodzimego studia wiadomo, że eee, co, co nasze rodzime warto wspierać zawsze przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia no i robili tam pewnie goście od Wiedźmina, nie. Eee, chyba nie, wiesz o, nie to, jest to jest indyk no ja to teraz na tego, na obserwera sobie muszę Słyszałem, zarezerwować, to też spoko, bo też właśnie po, polska produkcja bardzo ciekawie wyglądająca. I e, też ludzie bardzo chwalą w ogóle, jak się poczyta recenzję czy tam te opinie na sklepach czy coś. Mm -hmm. Bardzo się ludziom podoba, aczkolwiek no niszowy produkt, nie oszukujmy się, tak? No, no jasne, ta, ta, jasne, jasne. Tak z ciekawości przeszedłem go dwa razy, mam w nim platynę. Kiedyś powiem na odcinku, ale nie, nie było jeszcze czasu. Co, Observer? Dokładnie tak. O, no hmm. to stary, ale to warto kupić tę grę, faktycznie Oczywiście, jest taka, że tak? Oczywiście, ta, ta, tak, jest świetny. No jest to dziękuję, to tyle, to tyle chciałam to okay. no, no, ja już wiem, wiem w, co będę, w co będę ciąć teraz w przerwę świąteczną. Mm. Ej, to kupna Xboxa, to sobie poszerujemy konta. E, ej, kupce w Rosji, będziesz miał Dobra, e, Wojtku, coś jeszcze? Boże Wojtku, e, Michale, coś jeszcze? No za, za dużo was dzisiaj, ej. Nie, aczkolwiek jeśli chodzi o switcha, to miałem okazję pograć ostatnio znajomego. Tak, tak podpowiem, ponieważ sobie kupił tak, no to znajomy z pracy, więc oboje szukaliśmy sobie wymówki po prostu na, na zdobienie sobie, sobie prezentów, więc uznaliśmy, że jak on kupi switcha, to ja kupię sandbar. I w tym momencie, jak on ja sobie kupi sandbar, to, to on ma wymówkę, dlaczego kupi switcha. Aha, tak się motywu motywujecie się nawzajem do zakupu. Tak, dok dokładnie, dokładnie tak. Nie? Cudownie. Dobrze, eee. że ja nie mam takich ludzi wokół siebie, bo ja pewnie miała co żyć. Może prawdopodobnie dlatego, że nie pracujesz w sklepie z elektroniką, a to jest straszna poku pokusa zawsze. Ale wiesz, Do no ja testuję gry i ja mam ten sprzęt w pracy cały, wszystko. No wiesz, dobra, I, i, i tak, tak siedzę nie, to, i patrzę. Nie jest to samo, że wiesz, że masz porównanie, tak mas Ale też mam znajomych w sklepie elektronicznym, i do tego mam znajomych na przykład, co pracują w Asusie i mają tanie części, rozumiesz? No! Dokładnie. To jest, to jest właśnie ten ból, że masz tak. Masz wszystkie telefony, tak się najnowsze, które zostały wypuszczone. Wszystkie możesz podotykać, możesz się pobawić. Masz e, wszystkie telewizory, masz kina domowe, masz soundbary. Nie masz mam tablety, kompletnie masz najmniejszego laptopy. pojęcia, o czym wygadacie. O technologii, która jest cudowna. Czy, czy, czy macasz telefony w swojej pracy, Tomek? Krystian, znajdź mi coś nie macane przeze mnie w sklepie, to piwo ci stawiam. No, bo... Ostro. A czy klientki Ostro. też się liczą i klienci w tym? Nie, bo ostatnio się zrobiła dziwna moda, bo dzieciaki wolą przyjść, masować się na fotele masujące niż grać na konsolę, więc nie, ten świat Oszaleli. No, Apokalipsa. Nadejdzie. Ale wiecie co, z drugiej strony, jak ma się to w domu? A masującego no, fotela się nie ma. No to ja, ja jakby Ta, rozumiem, rozumiem, rozumiem logikę tych dzieci, fotel. no. Mam konsolę w domu, mogę sobie pograć, nie? Ale nie mam fotelu mas fotela masującego, więc se posiedzę, bo mogę, no. <ścoughs> <ścoughs> Jesus, jak można tego nie rozumieć? No to, tak, to, to e, coś jest, oczywiście. Dobra, to tyle u Michała, przechodzimy teraz do mnie, do mnie jako do ostatniej osoby, więc słuchajcie tak, no może zacznę od tego Destiny, zacząłem w to dosyć mocno grać i chciałem w końcu przygotować się do tego rajdu, no i oczywiście wczoraj do mnie zaatakował Michał, czy mi roid. No, i no to, no, to, no, to zgodziłem się, no. Mam, mam dosyć mało tego lightu. Kompletnie nie wiem, co tam się dzieje. Nie wiem, co tam się będzie odbywało. Wiem, że po prostu to jest e, dosyć hardkorowa sprawa i dosyć długa. E, mówili, że dwie i pół godziny A będzie, tak? Michale, dwie, dwie i pół godziny. No, no to przy tej ekipie dwie godziny. No nie, nie, nie, no ja was się spytałem, ile, ile, na, ile, na, ile nam to zajmie, tak? No, no wiesz, tam... liczyłem na ciebie, myślałem, że to trochę lepiej ogarniesz. No, więc tak czy jak to jest, powiem wam, że, że, że to jest zupełnie co innego, to, to, jest, to jest tryb, który jest zupełnie inny niż gra, tam się robi zupełnie co innego i, i to jest dosyć ciekawe, dobrze skonstruowane. No tylko, że bardzo, bardzo, bardzo czasochłonne. Na szczęście jest ta opcja, że możecie sobie wrócić następnego dnia i sobie na przykład następnego dnia to dokończyć, bo no, no ile, ile my graliśmy? Chyba, chyba do, wiem, że koło pierwszej mojego czasu skończyliśmy, czyli, czyli eee. koło drugiej waszego. No, Zawieś, tak. Czyli tam chyba wyszło koło pięciu godzin i nie przeczyliśmy nie tego rajdu. Znaczy nas no, utknęliśmy na końcówce, nie? Znaczy, to, to nawet nie tyle, że utknęliśmy, co, co po prostu. Nie było czasu. Ktoś nie sterbił. było czasu. Nie, nie, nie. W, w porządku. No i, i, i faktycznie, rat jest takim trybem, że jeżeli jedna osoba coś zjebie, to wszyscy zjebią. Tam nie ma takiej opcji, że ktoś jest najlepszy i po prostu I, i ktoś, to widzieć, że... Ktoś po prostu niesie wszystkich, nie? Tak, nie, ma opcji. nie? Nie ma takiej opcji. Tam po prostu liczy się najsłabsza osoba. Jeżeli ktoś jest najsłabszy. To wszyscy przegrywacie. Musi, każdy musi wejść na pewien poziom, dzięki czemu ride wyjdzie. Jeżeli ktoś się będzie wyróżniał, to dobrze, ale jeżeli ktoś prze, przejdzie poniżej pewnego poziomu, to, to, to musicie powtarzać cały czas od nowa. I to jest ciekawe i to jest ciekawe i to jest fajne i naprawdę to była dla mnie wielka przyjemność grania z Michałem. Chociaż pamiętam jak Michał tłumaczył zasady, tak nam wytłumaczył, że twojej kolega chyba ten, ten Michał zac zaczął namówić od nowa te same zasady e, tego rajdu, bo e, tam, tam macie cztery różne etapy i w tych w czterech różnych etapach macie zupełnie inne podejście do gry i po prostu bez komunikacji nie ma w ogóle takiej opcji. Zastanawiam się jak można dojść do rajdu bez komunikacji, no chyba to musi być strasznie ogarnięta osoba, która już wcześniej zaliczyła jakiś rajd. No tak. No, więc ogólnie Destiny świetne, świetny jest ten rajd. zobaczymy czy będę w to dalej grał, ale słuchajcie, zagrałem sobie w dwie gry. może najpierw powiem, o, o, szybko przelecę przez taką jedną grę, nazywa się to Project, Project Solus. I to jest gra na VR. I wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś tam w przyszłości, gdzieś tam sobie lecicie jakimś tam stateczkiem, Ziemi już dawno nie ma i trafiacie na jakąś tam planetę, bo wasz stateczek się rozpieprzył i trafiacie na jakąś planetę. I ona troszeczkę wygląda jak Mars. I oczywiście macie tego całego vr i sobie chodzicie, i jest fajnie i w ogóle jest bardzo fajny klimat tego, bo, bo czujecie się faktycznie jakbyście byli na jakiejś tam opuszczonej planecie, bo w sumie ona jest, chociaż, chociaż na początku. I, I po prostu musicie przeżyć i wchodzą elementy survivalu, że musicie pić, że musicie jeść, że musi wam być ciepło i wszystko to w wy wiarze. I teraz tak, pod podstawowa opcja, która mnie zawsze zastanawiała w tej grze, znaczy w, w ogóle w, w grach tego typu, mam w ręku dwa mówy jak ty się poruszać. No i oczywiście są, są przyciski odpowiedzialne za przód, tył, czyli mamy jakiś tam powiedzmy e, x i, i krzyżyk i, i nie wiem, i niech będzie kwadrat Namówię i to jest za to odpowiedzialne, a reszta to jest po prostu obracanie e, obracanie głową i sprawdza się to zajebiście. E, no. Więc, więc sterowanie jest tutaj bardzo dobrze do, dostosowane do, do tych mówów. Więc projekt Solus, ja jeszcze to, to będę ogarniał, ostry survival z, z różnymi, z jakąś tam w miarę ciekawym fabułem, ale jeszcze, jeszcze nie wiem, co tam będzie. Dobra, więc zanim przejdę do kolejnej gry, Eee, Michałem może się pożegnać spokojnie. Eee, Michal, nie, mu... no, chciel, nie chciałem ci przerywać tak wiesz Ech w środku, szukam. ale na no, prostu ze względu na to, że jutro praca i tak dalej, ja to jeszcze chciałem parę rzeczy ogarnąć okay. przed, przed spaniem, a już Dzień... niestety kolejne 12 godzin z kolejnymi klientami i w ogóle E, dobra, więc... Jak przychodzicie do sklepów, to, to polecam nie być chamem i bucem i tak dalej. Ale ok. ty, no to wszędzie tak powinno być, no. Ja rozumiem, że święta i wszystko, ale wy też, to jest wasza robota, kurde, no, Trzeba się szanować nawzajem i tyle, no. No tak, niestety nie wszyscy to rozumieją, także słuchacze pamiętajcie, jeśli przychodzicie do sklepu z elektroniką, nie bądźcie bucami. I się nie pytajcie, tak dalej, jak przepraszam, tak pan tu pracuje. Nie, kurwa, stoi, bo mi się nudzi. <laughs> e, no właśnie e, dobra Michale, więc bardzo ci dziękuję za to, że do nas padłeś i widzimy dzięki się w, na rajdzie na lewiatanach i innych pierdołach no mam taką nadzieję, no. dzięki bardzo wszystkim za, za wspólne nagrywanie trzymajcie się, Dzieje. miłego, okay, to miłego to, nagrywania. To, okay. na razie dobra, więc i, i ostatnią, gr grę, o, o, ostatnią grę ostatnią grę Grę, o której chciałem powiedzieć. grze o, o której chciałem powiedzieć. Dobra, ostatni grę, o której które chciałem powiedzieć, słuchajcie, to będzie The Witness. Odpaliłem sobie ten twór i rozwiązuję sobie te zagadki na wyspie i powiem wam, że ta gra jest genialna. Ta gra jest po prostu przerewelacyjna i, i ostatnią taką logiczną grę, którą sobie ogarniałem, to był Res, ale Res był, miał bardzo duży zakres wejścia w siebie i dosyć ciężko było go na początku ogarniać, Ogólnie raz był dla mnie bardzo nieprzyjemny, a w The Witness gra mi się po prostu przepięknie, jest jest przecu, przecudowna i te zagadki są naprawdę świetne i z jakiej, z jak prostej mechaniki można stworzyć 500 czy 600 zagadek, to jest po prostu kosmos. E, świetne. Więc zresztą Tomek kiedyś mówił na podcaście, bodajże pamiętam o The Witness, więc więc chyba z tego co pamiętam to chwalił. Pamiętasz Tomku co, coś mówiłeś o The Witness? Nie pamiętam, ale to jest ten. Niech słuchacze sobie przesłuchają odcinek, to przypomnę mi. Dzięki Tomek. Dzięki. Okej, okay. tak czy siak, bardzo dobry tytuł. Ale ja nie będę właśnie o nim mówił, bo, bo już o nim kiedyś powiedzieliśmy. Dobra, słuchajcie, to będzie dosyć nietypowy odcinek, więc teraz przejdziemy do tej ciekawszej rzeczy. Przepraszam. I. <śledź> w Anglii. A, A, tak, Słuchaj, tak, Mnie tak. interesuje, na którym miejscu jest mhm. Minecraft, kurde, to jest bardzo ważne. Znaczy, no. Ważne jest, że GTA V dalej w pierwszej dziesiątce. No, to może e, być dobra, dalej. Więc, więc tak, więc przechodzimy do tej ciekawszej rzeczy. Słuchajcie, teraz wam powiem troszeczkę o historii podcastu, więc wyobraźcie sobie, że ja, Jacek i... Piotrek, kiedyś tam wpadł, wpadł pomysł, tam, tam bez szczegółów, nie, nie będziemy wam mówić szczegółów, ale wyobraźcie sobie, że pierwszy odcinek e, miał miejsce 23 września 2014 roku. Więc ja chcę przypomnieć, że pierwszy nad... prawdziwy odcinek nigdy nie wyszedł. E, co? Tak, bo był, był, było coś takiego, co... A, nie wypuściliście pilota? Nie wypuściliśmy pilota, bo nie chcemy utrywać y, jatość tego odcinka, nie była świetna, że się tak wyraża. Tragedia, To była tragedia, to była tragedia ta, ale był, tragedia. był odcinek, który próbowaliśmy nagrać jako wersja pilot. I, i, się... I e... to nauczyło, co? Jak wyszedł pilot by to się nie idzie w tą ale... odcinków i teraz się przyznają. E, i... Dobrze wiedzieć, w czym się bierze udział, nie? E, dokładnie, ale... Ale jest już lepiej, czy nadal poziom trzymamy? Jest lepiej, to w Wojtek, stabilnie, ale chujowo będę cię informował o zmianach. <grym> okay. Ale z tego co wiem, to chyba wycięliśmy jakiś fragment e, Piotrze z, i zrobiliśmy zerowy odcinek. Bo tak, coś było, coś było. Odcinek. On trwa chyba tylko 20 minut, i to był fra fragment tego dwugodzinnego odcinka, którego, który nagraliśmy. Tak, coś takiego było. I jest on na stronie, więc możecie sobie go zobaczyć. Więc, tak czy siak, słuchajcie, no pierwszy odcinek wyszedł 23 września, 3 lata temu, 2014 roku. I słuchajcie, będę mówił wam ciekawostki związane z podcastem. Więc wyobraźcie sobie, że już szóstego, że już wychodzimy sobie, wychodzimy sobie w ogóle co tydzień. I wyobraźcie sobie, że 6 odcinka to jest 27 październik 2014 roku. Nie ma mnie. Nie, nie ma mnie i to jest pierwszy odcinek, w którym mnie nie ma. E, tam to chyba. Słucham, Wojtku, bo cię przerwało? Nie, no jest to ciekawostka. No, nie. <śm> e, bo chodzi o to, że ja jestem. Christian bardziej... Show, ty, try, try. <śm> Nie, bo chodzi, chodzi o to, że zna nagrałem 97 odcinków. W trzech odcinkach mnie tylko nie było i to było po raz pierwszy. On chce powiedzieć, że przez to, że jego nie było, to ja się pojawiłem. E, to zaraz. Zastąpić. To, to zaraz do tego dojdę. E, tak czy siak, e, słuchajcie, w odcinku numer 13, 23 grudzień, czyli na święta, e, Piotrek stwierdził, że to będzie jego ostatni odcinek. E, pamiętasz, Piotrze, e, czemu zrezygnowałeś? Tak, tak py, tam. Był, ze drzwi? Pira ze drzwi. Nie, by, powiem nie tak. Nie było problemu. Nie, problem, problem polegał na tym, że miałem problemy. Jakoś! Problemy <laughs> osobiste tutaj, tutaj niestety mhm. wjechały i źle, źle się czułem w różnych, w różnych aspektach i nie chciałem. To, to przykładać na, na cały projekt, dlatego oddałem tobie i Jackowi całą pieczę nad tym. co um, mm -hmm. tak zostało. Gdzieś tam później się pojawiałem w jakichś mniejszych odcinkach. Tak, tak. Ale... tak. O, o, o, o tym też powiem. I słuchajcie, 13, właśnie 13 odcinek to był ostatni odcinek, taki oficjalny ogólnie Piotrka, on później się pojawi faktycznie. I już 16, w 16 odcinku, czyli 13 stycznia 15 roku wpada do nas Tomek. Tomek wpada do nas e, e, gościnnie, ale to był jego pierwszy odcinek, który z nami nagrywał, więc prawie trzy no, lata temu prawie Tomku już się u nas pojawiłeś po raz pierwszy. No właśnie teraz słuchaj... mnie zaszokowałeś, bo byłem przekonany, że to naprawdę krótszy okres czasu był, nie? E, wiem, ale dzisiaj zrobiłem dosyć gruntowną analizę i słuchajcie, odcinek później, czyli już w 17 odcinku, czyli tydzień później, bo nagrywaliśmy co tydzień, czyli 20 stycznia 2015 roku, wpada do nas Rafał. I to jest Rafała pierwszy odcinek, z tym, że on był gościnnie. Tam też to właśnie jest kolejny odcinek, w którym mnie nie było. E, I tam właśnie Jacek wszystko prowadził, z tego co pamiętam. E, no I, I to Rafał się pojawi po raz pierwszy. I później kolejny odcinek e, e, w 18 odcinku, czyli tydzień później pojawia się Rafał i Tomek razem. Więc po raz pierwszy chłopaki nagrywa się razem. E, I to jest 28 stycznia. I, i później, mamy, e, później mamy dosyć dłuższą przerwę, e, czekajcie, bo, sobie, bo mi się wszystko popieprzyło, dobra, okej, okay. i właśnie w tym momencie już e, Rafa wchodzi do nas jako oficjalnie, więc 28 stycznia Rafał już jest z nami na zawsze, i od 30 później mamy coś takiego, że w 30, 34 odcinku 34. odcinek, to jest 5. czerwiec, Jacek od nas odchodzi, no niestety, niestety nie spytamy się, czemu Jacek do nas, od nas odchodzi, szczególnie, że to była dosyć ciekawa sytuacja, bo Jacek nagrał z nami ostatni właśnie, 34. odcinek to był ostatni odcinek i w ogóle się w żaden sposób nie pożegnał, bo... Od tego momentu w ogóle nie będą z nami u nas na podcaście. Może dlatego też go dzisiaj nie ma. Nie wiem. E, pisał, że nie ma prądu. Tak czy siak, e, no nie pożegna się w żaden sposób. Ja pamiętam, że to był tu, moment, nie w którym e, Jacek rozpoczął swój nowy projekt, jakim był JabSpam. I no to, to, to, to też pamiętam z tym, że... I nie wiem, czy on wtedy nie było to tak, że nie przełożył po prostu wszystkiego na japspam i, i nie chciał tam robić mm. wszystkiego, dlatego odszedł stąd, żeby zająć się drami japońskimi tylko i wyłącznie. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że tak było. Tak czy siak, 34. odcinek, 9 czerwiec, 15 rok, Jacek kończy i słuchajcie, i w kolejnym odcinku, czyli już w 35. odcinku, wchodzimy na opcję dwutygodniową, więc z tygodnika stajemy się dwu, dwutygodnikiem. Oczywiście mamy, mam, mamy na myśli, że tylko przez wakacje, ale tak na dobrą sprawę robimy się dwutygodnikiem cały czas, ze względu na czas. I słuchajcie, 35 odcinek jest o tyle ważny, o, o tyle bardzo ważny w tym podcaście, że wpada do nas Tomek, ale już oficjalnie. Więc Tomek pojawia się w 35 odcinku oficjalnie, to jest 23 czerw czerwiec 2015 roku. I, I w tym momencie podnosi ten e, e, za podcast na jeszcze wyższy poziom, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Tak czy siak jest, jesteśmy sobie tutaj. I słuchajcie, w 71 odcinku, 71 odcinek to jest 25 październik, 16 rok, Tomek stwierdzi, że jednak nie będzie dalej podnosił tego poziomu i sobie od nas odchodzi. Więc wtedy Tomek sobie odchodził. Z pewnością by z złączyło się to gdzieś z urodzinami córki, wydaje mi się Tomek. No nie? tak, wiesz, troszeczkę przy okazji. No, no, więc, więc to by pewnie jakiś tam główny powód. Mam nadzieję? No i teraz w końcu będą jakieś ciekawe. No, no, i, no, i, no i właśnie... A, a, kurczę, no. Tak, i Wojtek ma rację. I odcinek później, Tomek odchodzi, odcinek później, czyli e, 72 odcinek i żeby było śmiesznie 11 września 16 roku e, wchodzi do nas, w, po, przychodzi do nas Wojtek. E, no Wojtek dał dosyć e, ciekawe spojrzenie, szczególnie pesetowe i, i to, że no, wcześniej nagrywał dużo rzeczy, w związku z tym... Czuł się faktycznie jak ryba w wodzie i dosyć dobrze mu to szło. W sumie dalej dosyć dobrze mu to idzie. Czasami miał jakieś potknięcia, jeżeli mówi, że tam PC ty są lepsze, czy coś, ale, ale, ale wybaczamy mu to. Ja Jak tu się mogę wtrącić, bo w sumie to jest też ciekawostka wtedy, jako z roli słuchacza już tylko wyłącznie, jak słuchałem, jak Wojtek opowiada, no to powiem wam szczerze, że on no, zrobił wrażenie. Taki, taki mój mały superhero się stał, bo jak on opowiadał o tych modach do Wiedźmina, ludzie, to poezja po prostu była. Ja taki mały człowieczek, co nic nie nie wiem o komputerach prawie, i on mi taką fantastykę tu opowiada. No, cudownie. Taki Stanisław Flamengo, nie? Tak. No, <śmiech> ale masz ale słodzone. Ale dzisiaj, tak, dzisiaj nie, ale nie zaczniesz, Wojtek? Chwaliłem no? mi to do Krystiana bezpośrednio prywatem i, i na, na odcinku, tak, że naprawdę tak, tak. bardzo mi się to spodobało. My, my, myślę, że miałeś też małą cegiełkę, że, yy, yy, że zatrzymaliśmy Wojtka na, na dłużej. Yy, tak, tak czy jak słuchajcie, w 76. odcinku, 76. odcinek yy, wpali, yy, wpada do nas Kali po raz pierwszy i nagrywa cię. no właśnie, pa, pa, pamiętasz, kiedy Kali nagrywałaś? Tak, my to nagrywaliśmy 1 stycznia. Dokładnie sugestrze. dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchajcie, 4 stycznia ten odcinek był emitowany w tym roku i to był pierwszy odcinek, który, który, który nagrała z nami Kali. No i Kali sobie tak nagrywała cały czas z nami, a w 79 odcinku, czyli to jest w połowie, w połowie lutego tego roku, stwierdziliśmy, że Kali do nas wpada oficjalnie i oficjalnie jest, jest z nami. Do odcinka, do odcinka 92, czyli do połowy sierpnia tego roku. Eee, stwierdziliśmy, że jednak Kali się do nas nie, na, nie nadaje i ją wypieprzyliśmy z podcastu. Eee, a... Ładnie powiedziane. I te... ale, ale prawda tak? była... Nie, nie, nie, spokojnie. -prawda, pra prawda była taka, prawda że... jest bardzo prozaiczna i bolesna, po prostu nie byliśmy w stanie się czasem dogadać. Dokładnie tak, przez cały okres trwania podcastu na ogół nagrywaliśmy w poniedziałek, we wtorek, a Kali niestety miała drugie zmiany i nie było to możliwe. Tak, a e... potem mnie przenieśli na pierwsze, gdzie ja musiałam o 20 się kłaść spać, powstawałam o czwartej. No, po prostu fizycznie nie było to dla nas możliwe, szczególnie, że no wiemy, w weekendy różnie to bywa, nie każdy ma czas każdy ma tam inną swoją robotę i inny tryb życia, więc no po prostu się nie zgraliśmy w czasie. A, a, a zresztą słuchanie, że tak, będę tylko na godzinę, co dwa tygodnie, to też jest słabe, więc, no, więc, więc więc, nie było sensu się męczyć. No i słuchajcie, jeszcze jeszcze dosyć ciekawa data, 15 październik tego roku, to był pierwszy odcinek nasz live, 97 odcinek. To był pierwszy odcinek, który nagraliśmy sobie live i skończyło się fajnie. E, niefajnie, no temat był dosyć kontrowersyjny, więc ten e, więc tak, no i słuchajcie ty, ty, tyle jeśli chodzi histori o, o historię naszego podcastu, ale mam jeszcze, przygotowałem sobie jeszcze jedną małą ciekawostkę i otoż pytanie jest do was albo może, może nie tyle do was co po prostu pewnie nie będziecie pamiętać i tak dalej, ale powiem wam teraz, który odcinek miał najwięcej przesłuchań i w ogóle strasznie się dziwiłem, że miał, że miał to ten odcinek. A Wyobraźcie sobie, że prawie tysiąc osób przesłuchało odcinek o Nintendo Switch. To był 81. odcinek, w którym Tomek produkuje się o nowej konsoli. Nie wiem, nie wiem co to ma dla tego podcastu. Nie wiem, dlaczego ten odcinek najwięcej ludzi przesłuchało. A to nie było wtedy, co przy okazji było o Andromedzie i ja tak strasznie się wkurwiłam? Nie mam pojęcia, co to było. O achievementy i tak dalej. Tak, to było wtedy. O oh Jezus, tam poleciał po prostu mój taki hejt yy, kultowy wręcz, że ktoś sobie to wyciął z, z podcastu i ma to jako smsa od szefa. Mm -hmm. Jak moje kurwy tam leciały. Hej, no ale mi się wydaje, że to był odcinek fajny, bo i były dobre tematy, tak, i był z Andromedą. Tak, tak, no, no, no. no żywiołowa tak. rozmowa była, ale tak jak ja ci zawsze, przekrysem mówiłem, i tu w sumie to nie jest żadna tajemnica, wśród słuchaczy, my naprawdę mamy. Nintendo jest najlepsze. Na pewno jest dużo słuchaczy, którzy mają sprzęt Nintendo i słucha bezimiennego, i to się wiele razy nam potwierdziło, tak? Po wpisach, Aha. niekoniecznie też po komentarzach, i tak samo jak mówisz teraz po tym odcinku, więc ja mówię, musicie. Może to coś jest taka Nintendo kwestia, prowadzić. że jak wpisujesz,. No. Podcast, to ci wyskakuje 50 osłonek. Jak wpisujesz Nintendo podcast, to ci wyskakuje 3. I wtedy na przykład, wiesz, dlatego. <coughs> więc, <coughs> prawda, mi się złapało na jakaś recenzja, opinie. Tutaj świeżutka była przecież od razu po premierze, nie. No, a myślisz, jak, ja, jak ja ten, jak ja e, tagi umieszczałem na odcinkach na YouTube. No <coughs> porn, little Aha. porn, kids porn wiesz. Tak, więc tak, więc wyobraźcie sobie, że właśnie 81 odcinek to był odcinek, który słuchacze słuchali naj, najczęściej. Słuchajcie, kolejnym, drugie miejsce, bo, bo zrobiłem sobie trzy miejsca, sobie przeszukałem, a, a reszta już mnie waliła. Słuchajcie, drugi odcinek, który słuchacze najbardziej przesłuchali. E, tam było 150 mniej przesłuchań, ale też całkiem nie, nieźle. E, to był odcinek 76, w którym Kali opowiadała o swojej pracy, więc e, myślę, myślę, że od tego odcinka Kali wszyscy cię polubili i to był odcinek, który naprawdę bardzo miał bardzo... Liło. w ogóle ja jestem bardzo zaskoczona, że aż tak ten odcinek w ogóle wyskoczył i powiem wam, że ten odcinek zrobił taką robotę, że na rozgrywka party cały czas ktoś do mnie przychodził i ze mną o nim rozmawiał ale to ja ci powiem jeszcze więcej to zakulisowe rozmowy między mną a tutaj kierownikiem podcastu po przesłuchaniu tego odcinka to ja cię po prostu, ja byłem w szoku ja cię, ja cię tak chwaliłem i mówiłem, że, że chłopaki muszą cię wziąć na stałe bo, bo po prostu o. jak rozmawiałaś o game devie i tym innym to uderzyłaś prosto w moje zainteresowanie i to był naprawdę genialny odcinek Super. ale potem zaczęłaś no nie, gadać no. o Xboxie i <śleszy> wiesz co, ja bardzo chętnie bym miała taki swój techniczny kącik i, i coś takiego robiła sobie gdzieś tam na boku jakby, czy, czy jakby jako część jakiegoś podcastu, to, czy coś takiego bo wiem, mhm. że to najlepiej mi wychodzi, ja wiem, że ja mam bardzo ostre opinie i nie zawaham się ich użyć i jestem bucem okrutnym więc najlepiej dać mi techniczne rzeczy do obgadania, przynajmniej będę cywilizowana przy tym mhm. no. Tak, więc słuchajcie, to był, to był drugi, drugie miejsce miał to odcinek, a trzecie miejsce to były, to był to były trzy odcinki, to był odcinek 42, w którym gadaliśmy o Metal Gear Solid 5. To był odcinek... Gir, czter... Dobra, gir, faktycznie, gir zawsze, gir, gijir, gir, dobra, gir. Okej, okay. odcinek 49, w którym rozmawialiśmy o Siege'u i o Division, e, czyli Tom Clancy i odcinek 39, w którym wpadł do nas Tomek Dietrich i gadaliśmy e, PC versus konsole. Te trzy odcinki w sumie, to, on, one różni, różniły się tam... E, po, Paroma przesłuchaniami, ale to właśnie były odcinki, które najbardziej Was, słuchaczy, zainteresowały zaraz po tych dwóch naszych mocnych odcinkach. Z ciekawości na stronę wchodziliście najczęściej, żeby właśnie porozmawiać PC versus konsole. Chyba tam jakaś polemika powstała na stronie. Oczywiście bardzo dużo osób zajrzało do pierwszej strony, czyli do pierwszego naszego odcinka, chyba nie wiem, żeby się pośmiać, przynajmniej teraz. Nie słuchajcie tego odcinka. Mm -mm. Tak, do, do, do, dokładnie tak. Więc... A wiecie, że ja go sobie przesłuchałam specjalnie na jubileusz. O Boże, o Boże tam jest <śmiech> tam tragedia. To jest tragedia. Nie, to ślisze, ja... ja dokładnie pamiętam jak. Ale jest... wiecie co? Chciałam wam powiedzieć, że e, i, i pogratulować w ogóle ogromnego wkładu pracy, który teraz faktycznie widać i słychać, szczególnie odkąd odeszła i poziom no z no wzrósł. To, to jest wyższy <grym> poziom. <grym> nie, no. nie, absolutnie, nie bo ziemia i zrobiliście super robotę i macie swoją własną jakąś tam e, niszę, swój zakamarek internetów i on jest wasz i to jest super. I tego wam naprawdę gratuluję, bo wielu ludzi tego nie ma. Słuchaj, promki mm. mamy, to co? Ja <grym> to <chcesz robić. grym> Najważniejsze, nie? Nie, ale... No, Wojtek, daj jakiś kodzik, kurde, na Steama, wiesz. No, ja mam jego konto całe, ja mam 188 dni, więc... Nie, no, ja no, ale tak czy się, pierwszy chce, no. odcinek, jeżeli go w tej chwili przysłuchacie, to ta dyrekcja Teraz mamy świetne mikrofony, nie? Super, super fajne sprzęty. Tamten odcinek, pamiętam dokładnie moment, w którym e, chcieliśmy zacząć nagrywać i... Hmm. Jacek nie miał w ogóle nawet mikrofonu takiego na USB żadnego wiecie typowa kreskowy za tam 10-15 zł ja nadrywałem właśnie na takim, takim właśnie za 30 coś takiego i Krystian, i który mówił Kuźba, co ja kupię, nie? Co ja mam kupić w tej Anglii? Ja nie mam pojęcia i tak. by, było coś takiego i, i dlatego I ten odcinek jest, jest bardzo, bardzo specyficzny pod względem Hmm. Ale też słychać wasze nerwy Jakości. i to, że wam tak, e, zależy tak, no, na kontencie. Tak, ale, to ale miłość do tego słychać i zapał i to jest fajne. To hmm. jest naprawdę super. A najlepsze jest to, że słychać to dzisiaj w waszych głosach, więc to nie wymiera. A propos mikrofonów, a propos mhm. mikrofonów, to też taka fajna ciekawostka. Może dużo ludzi się zdziwi, ale to, że Rafał brzmi tak męsko i tak zajebiście i to, że ja tak brzmiałem na odcinkach wyższałowo, to jest zasługa naj prostszych mikrofonów od gry Rock Band, które Gitar zostały na Allegro Żeby, za Max... Za... No, ja mam Guitar Hero. Hero. masz? A ja mam Rock widzisz, <laughs> ja... No, i, i, i więc jeżeli ktoś chce nagrywać podcast, a boi się, że to trzeba tyle pieniędzy wywalić, wiecie, na sprzęt, to nie, nie, nie, dla chcącego nic trudnego i na nawet na zwykłych takich mikrofonach, które ma Rafał i który ja mam, ale którego teraz nie mogę podłączyć, bo nagrywam na iPadzie, da radę zrobić podcast, więc nic trudnego. Ale kurka, przecież ja pamiętam pierwszy odcinek mój, który nagrywałam po testerze, który był u Rafała w domu, to swój odcinek nagrywany z domu, pierwszy, na headsetie od telefonu nagrywałam. Też się da. No a potem już na headsetie od Xboxa. To Kali brzmiała jakby nagrywała na gotowanym kartofnik. Ale, to... <grym> ale, ale to Kali zawsze tak brzmi, no, Dzisiaj nie jest lepiej spoko, jakoś szczególnie. <grym> No nie, ale a. też mnie męczy choroba od, od dwóch miesięcy, więc ja od, cały czas od, jestem chora od dwóch, i od dwóch lat. No i też do e. dzisiaj nie, nie mam we... pojęcia, jak, jakim cudem Piotrek nagrywa Hecetem od Xboxa, kurwa, którego nigdy nie potrafiłem podłączyć, żeby to jakoś działało. Zawsze był za cichy. Ja na Piotrek nagrywał. Nie, ja, ja, nie, ja miałam jest. w drugą stronę, był za głośny. Ja przez chwilę nagrywałem na hecetie od Xboxa. W tej chwili to co słyszycie jest już nagrywane. Yy mikrofonem Blue Yeti, który, którego posiadam od prawie dwóch lat w tej chwili. Mam ten sam. I, i jakoś, jakoś to idzie, ale wciąż pod Blue Yeti mam podłączony, do, mam podłączony headset Xboxowy. <śmum> więc da się. <śmum> No da się. E, Wiele dobra. rzeczy się da, tylko e, trzeba się uprzeć. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Oczywiście dzisiaj nie powiemy sobie o żadnych lootcrate'ach, ponieważ zostały na nam jeszcze pytania i w sumie dobrze, że nie powiemy o Lutkreitach, to będzie na, na następne odcinki. Więc słuchajcie, e, mamy słuchacza, słuchacza w sumie e, mamy sporo pytań, e, którzy, które chcieli nam ktoś tam zadać i Tomku, ty chciałeś czynić tą powinność. Ja mogę więc, przeczytać, tak. Więc, znaczy, e, na... Na niektóre już tu było odpowiedź padła, ale to, to, to zaraz sobie wszystko mhm. ogarniemy. No to czyli Dobra, dajcie głos. No no. Dobra, no to mamy pytanie od, od, od, od w sumie już od wiernego słuchacza naszego takiego z forum Poligami, którego pozdrawiamy. Mhm. E, on wie o kogo, o, o kogo chodzi, nie obrazi się, jak, jak nie przeczytam jego ksywki, e, ale zaczynamy, więc tak. Pierwsze pytanie, co was, żeby Kali występowała w podcaście i, tak, i dlaczego tak długo? No, to, to ja może Kali. powiem, że w ogóle sam pomysł, żeby Kali zaprosić, to wyszedł y, mniej więcej rok wcześniej. Może nie cały rok, jak gdzieś przypadkiem na mieście się e, złapaliśmy przy okazji jakiejś imprezy. No i sobie gadaliśmy o tym, żeby e, zrobić właśnie ten gościnny odcinek o, o tym testowaniu gier, tak, żeby wystąpiła jako tester. No i dalej to już sam wiesz jak było, tak, dlatego że. Jak ten odcinek zrobiliśmy, który się bardzo dobrze udał, no to, to też się pojawiły od razu właśnie głosy e, tego, że coś więcej tam będzie miała do powiedzenia, że e, trochę tchnie takiego mm, innego stylu e, w ten cały podcast. No i troszeczkę tam się popiściliśmy razem, nie? Raz na dwa tygodnie z tej piwnicy wypuszczona i, i, i było nagranie. No i tyle, tak. Nie, Natomiast ja mam, jeszcze, mam, sprawę, jeszcze, że... mam jeszcze drugą yy, taką deklarację, którą na, tis, na, na tej samej imprezie obiecałem też yy, komuś innemu, że też go kiedyś zaproszę, ale po tych doświadczeniach z tego roku myślę, że się jeszcze wstrzymamy. <śmiech> Sorry, Kuldan, jeszcze nie w tym roku. <śmiech> <śmiech> Blisko, no dobra. Nie, to no spoko, ja też zdaję sobie sprawę, że ja y, jestem bardzo specyficznym człowiekiem i każdemu pasuje, więc los, nie? Mhm. Ale tak wspomnieliście e, Kuldana, a ja dokładnie pamiętam jeden z pierwszych odcinków z Jackiem, w którym Jacek wspomniał, że to jest pierwszy i jedyny podcast, w którym Kuldan jeszcze nie wystąpił. Więc tak było. I dalej tak jest. No, dalej tak jest. E, w, e, Tomaszu, jedziemy e, dalej. Drugie pytanie. Wasze ulubione komiksy. I tutaj zacznę ja... E, bo ja nie czytam komiksów, ale po tą kategorię może podstawię e, seriale animowane, których oglądam po prostu i wcinam ilościami przerażającymi. To jest tak. Wasz ulubiony komiksów, dlatego opowiem No bajkę. dokładnie. <gry> e, ale, słuchaj, jest... Yes, zawsze cechował jest, profesjonalizm tak. i elastyczność. Dokładnie, dokładnie. E, Ricky Morty, Simpsonowie, Family Guy, e, Bleaker, Berry Woods i... I to wszystko. To to poza ten... tym ostatnim, okay, więc... to ja się podpisuję tutaj pod Tomkiem jeszcze Boża To mają, bo mają być komiksy, tak. to mają być komiksy. Ale okay. ja też nie Dobrze. czytam komiksów. Dobra, to, ja to was mamy z głowy. Piotrze, ty wiem, że czytasz. O tak Jezu, ja pochłaniam komiksów o wiele więcej niż w seriali animowanych tak naprawdę, pomimo że animacji uwielbiam. I w tej chwili jestem na fali tak naprawdę DC Rebirth czyli, czyli całej serii, która teraz wychodzi od montu związanej z DC właśnie ale mam też mnóstwo mang i tak naprawdę na bieżąco w tej chwili mam kupowanego Bakumana, który jest starusieńką mangą a z tych nowszych to będą kulinarne pojedynki które serdecznie polecam i czy to w formie mangi, która ma nie dość, że świetne panele rozrysowane to jeszcze do tego na, na kartach komiksu jest normalnie przepis e, napisany i można sobie daną potrawę zrobić. No, ciekawe, A, ciekawe, bardzo no. ciekawe. A jeżeli ktoś woli jednak obejrzeć sobie to w formie animowanej, czyli, czyli właśnie anime, to e, kulinarne pojedynki też, też są animowane i też świetnie wyglądają. Super wiecie wygląda moment, w którym e, bohater podrzuca na patelni e, e, przedmioty, tak? czy, czy, czy te składniki, wszystkie po drodze szatkuje rzeczy, wrzuca do, na patelni, łapie w powietrzu i, i wszystko później na talerz, nie? To jest po prostu cud mit malina do, do oglądania. E, mhm. i, I polecam, jeżeli ktoś lubi japońskie klimaty w kuchni. Mhm. E, po, po, powiedz mi, Wojtku, czy pecetowcy czytają w ogóle? A, a, albo, albo czy komiksy czytają? Nie wiem, nie wiem, jak po ale jeżeli chodzi o mnie, to nie, jako miksów nie, nie czytam, nie oglądam. Ale nie dlatego, żebym jakoś je ich nie, nie, nie źle traktował albo uważał, że są głupie, wręcz przeciwnie. Ja po prostu. One są dość drogie i ja i tak wydaję za dużo hejsu na, na głupoty. I no, na nagierki, nie, sam, nie sam, wiemy, że nie są dla dzieci tak, no dokładnie ale to nie znaczy, że nie przytam w życiu poru fajnych koko i zawsze sentymentalnie wchodzę, ej, lubię kakoi kokosz ja też lubię, bardzo lubię, jeszcze tytuł Sromek i Atomek też był spoko też był spoko, ale akurat jakoś tak nie pomyślałem o nich teraz, no widzisz mój ulubiony komiks, do którego czasami jeszcze wracam, to jest i to jak wychodzi na komiks. I to jest słowo, z którym masz, bardzo też. bym chciał, naprawdę bym był, byłbym zachwycony, gdyby ktoś, kto <laughs> potrafi by takie rzeczy robić, zrobił serial. serial. To było super. Mhm. E, Kali, ty czytasz? E, tak, czytam i zbieram, ale bardzo wybiórczo tylko swoje ulubione rzeczy. E, to super, bo to jest lubię... pytanie właśnie. <laughs> e, mam, e, mam swojego ukochanego Lobo który jest moją najulubieńszą postacią ze wszystkich, wszystkich możliwych komiksów jest antybohaterem więc i słucha heavy metalu więc jakby no, dla mnie bomba więc Lobo absolutnie moja ulubiona postać komiksowa do tego stopnia, że sobie go będę tatuować nawet więc o, tutaj proszę, ogromna, ogromna miłość do Lobo absolutnie drugi w kolejce ja, tak bardzo twórgo, nie lubię o, a ja lobo kocham po prostu ja wyszłabym za mąż za niego i razem z nim jeździła i zbierała kontrakty po całej galaktyce no ale niestety się nie da druga postać moja ulubiona i mój ulubiony komiks to Punisher w wykonaniu Garfa Enisa, więc ten taki bardzo, bardzo brutalny, wyszła kiedyś taka wielka, wielka kniga, nie wiem, tam jest e, wszystkie komiksy, które e, narysował Enis właśnie, które, w których on tam e, brał udział, to tam wszystko jest zebrane jako antologia Pani Shera i jest przefantastyczna. Ostatnio skończyłam też oglądać serial na Netflixie i widzę bardzo dużo właśnie tego wpływu Enisa i tych właśnie bardziej brutalnych komiksów. E, więc, więc bardzo się jaram znowu Pani Sherem i chyba przeczytam wszystko. A trzeci to Watchmen, który jest tak, który jest bardzo, bardzo trudny, już jest taki. No mocna rozkmina, jeżeli chodzi o samą moralność superbohaterów i tego, jak oni powinni funkcjonować w społeczeństwie i ten, to spojrzenie tych tych ludzi na społeczeństwo jest, jest przefascynujące, szczególnie Rorschach, który no wiemy jest psychopatą i to takim naprawdę grubym i to on opowiada całą tą historię, więc więc dla mnie no, to są moje trzy ulubione komiksy. Lobo więc... pani Sherry Watchman. E, Polecam serdecznie. E, więc teraz ja. E, słuchajcie, ja, ja zbieram cały czas e, na rzecząco też tego re, Rebirth e, DC. Mamy nowego Batmana cały czas, Green Arrow'a cały czas. To, to kupuję co dwa tygodnie. Teraz zmienili, wydają to co dwa tygodnie. E, strasznie wkurzająca opcja. I Injustice. Injustice cały czas kupuję. Injustice to jest jedny, jeden z moich ulubionych komiksów, bo to się świetnie czyta. E, niektóre wydania Green Arrow'a, gdzie były... O Boże gdzie to opowiadał, już nie pamiętam, kto to opowiadał. Jak, jak będę pamiętał, to, to może e, jestem na poligami, więc ewentualnie ci odpiszę, który glinarał był naprawdę dobry i naprawdę był zajebisty. E, a tak poza tym zbieram ten DC-wielką e, kolekcję DC e, w Polsce. To mi przychodzi do Polski, ja sobie to składuję i mamy wszystko i to mi przychodzi raz na miesiąc po dwa komiksy. Ale, ale taki chyba na razie top 1 to jest cały czas e, rok pierwszy e, Batmana e, Franka Millera i, i to, to jest dla mnie takie coś naprawdę zajebistego, zrobiło to na mnie duże wrażenie wydaje mi się, że jeszcze jest dużo dobrych komiksów i, i na pewno w tej, w tej całej kolekcji właśnie DC będzie ale, ale jeszcze nie mam czasu tego ogarniać e, a w Marvela w ogóle się nie bawię, bo dla mnie jest e, zbyt dziecinny i, i oni w ogóle idą z tą na hajs piątka Krystian <laughs> Rozumiemy no, no, się. Ale no... No tak, tylko no, no, no, ale Ale a widzisz, to ten... właśnie są moje komiksy To jest moja odskocznia do dzieciństwa Więc mm. dla, mnie, dla mnie to jest super, że to jest Rebutowane wszystko teraz przez Marvela i Netflixy I tak dalej, ja mam super Friday Ale rozumiem czemu ktoś nie zbiera i ma eee, Tak, coś. ale nie, no seriale lubię Ale cały Marvel, cała polityka I to wszystko w kurzami i wale, wale Marvela eee, Dobra, słuchajcie, bo Zostało nam około 10 minut, a mam jeszcze Miliard pytań, eee, Tomku, dawaj może coś takiego, takiego ciekawsze no możesz dać te trzecie, no bo to jest o tobie. No, no to polecimy szybkie wszystko. Trzecie pytanie, dlaczego fankorama, czyli Tomek, czyli ja nie nagrywa, kiedy zacznie i dlaczego nie zagrzeje sobie tam miejsca na stałe? Odpowiedź jest prosta, była już tyle razy wałkowana. Tutaj nic się w tym temacie nie zmieniło. Urodziła mi się córeczka i chcę jej poświęcić jak najwięcej czasu. Ale kiedy już dorośnie i kiedy już będę miał troszeczkę więcej czasu na gierkowanie, bo. Szczerze to my będziemy mówiąc, mieli dzieci Tomek i my, o, my nie dokładnie. będziemy nagrywać. O. Więc nadzieja jest. Ale... To wtedy Tomek będzie nagrywał o, a wy na do Europy. Są so Tak jak, tak jak mówię, że, że główny powód to była właśnie właśnie urodziny, hmm. narodziny dziecka, tak? I okay. przejdziemy od razu do czwartego pytania, bo to jest fajne pytanie do mnie i do Rafała. Dlaczego nie można z wami zagrać w Carmagedona? No... To faktycznie stały słuchacz, bo wiedział, że mamy odcinek o Dokładnie. Gdyby, no to eee, Dlaczego Spomierasz nie można jakiś... zagrać? Ja powiem ze swojej osoby dlaczego, ponieważ kiedy myśmy, gra... kiedy my ogrywamy gry na odcinek, to ogrywamy je w całości, żeby je najczęściej ukończyć, żeby wiedzieć o nich wszystko i co za tym idzie po nagraniu, no raczej już do nich nie wracamy. Wiem, wiem, że parę razy była taka sytuacja, że wchodziliśmy w interakcje ze słuchaczami, jak na przykład falał 4 i chcieliśmy, żebyście wklejali swoje, swoje postacie, twarze, żeby aby zobaczyć, jak, jaka różnorodność jest, co tak naprawdę wkleił Krystian i potem mi cisnął przez pięć odcinków, dlaczego ja nie, nie wkleiłem. Ale odpowiedź jest... e, w... <śmiech> Michał też, Michał chyba też wkleił. <śmiech> Dlatego odpowiedź z mojej strony jest taka, że najczęściej ogrywaliśmy gry w całości i potem po emisji odcinka już do nich nie wracaliśmy, więc może to jest powodem, dlaczego nie zagraliśmy z tobą jeszcze to w Carmageddon. <śmiech> mhm. Rafał? Rafał nie żyje. Dobra, e, dobra. <śmiech> kolejne pytanie. Przechodzimy do kolejnego pytania. Czy graliście w Micro Machines World Series dłużej niż 5 godzin? Nikt w to nie grał i chyba nikt nie będzie grał, co wy na to? Nie, chyba nie. Dokładnie. Mm -hmm. nie, nie, nie, nie. E, to jest fajne pytanie. Czy szóste gry, której nie polubiliście, mimo powszechnej opinii, że jest świetna? Mm, zacznę szybko od siebie, powiem wam tak, Horizon Zero Down gra wychwalana Exclusive Sony 10x10, 10. ale ja się pytam tylko o jedno pytanie, kurwa kto te roboty projektował, dlaczego te roboty wyglądają jak jelonki krowy, kurwa strusie, raptory, przecież jeżeli maszyny, które owładnęły ziemię, dążą do jednej rzeczy do optymalizacji działania, a na pewno taki kurwa struś w lesie nie będzie optymalny do, do, do swojej roboty więc... Ta gra się, kurwa, tak nie klei siebie, że po prostu szok mam. Że, koleś, że Że po prostu jestem pod wrażeniem, że wszyscy dają tej grze 10 na 10, tak? Oddaję no. wam głos. <laughs> no więc to jest moja gra. A u was taka, taka... taka no właśnie, u mnie Wiedźmin 3. Dziękuję. Mhm. Okej. Okay. Wo Wojtku, masz coś takiego? Mm, wiesz, wiesz co no parę gier by się znalazło, ale chyba taka najbardziej taka, żeby rzeczywiście była żeby same dychy zbierała, a ja bym był jakiś taki taki anty to może, może ten Dragon, jak to się nazywa? Dragon's Dogma Dark Arisen powiem wam, jest to spoko, ale tam dziewiątki złapała w recenzjach, ale ja to kupiłem, pograłem i to nawet dość długo i nie rozumiem fenomenu tej gry, to chyba tyle Mhm. Mm Ktoś jeszcze został? Rafał? No, zostałem ja, wiesz, to no w zasadzie to no najbardziej ja. to jakoś. i Piotrek. Te gierki multiplayerowe, wiesz, jeżeli coś tam jest, wiesz, wychwalane pod niebiosa, tak jak właśnie yy, czy, czy Destiny Battlefield czy Division, tak. No to ja wiem, że to jest fajne, ale yy, mnie to jakoś nie ciągnie do tego, jeżeli wiesz, yy, nie ma nie ma fajnego trybu dla jednego gracza. No, zwyczajnie, Po prostu jestem odludkiem i mam chujowy internet. Nie nawet nie słyszałem pytania na które udzieliłem odpowiedzi. Dlatego <grym> <grym> <grym> no, no, ja myślę, że okay. dobrze, więc dawaj dalej. A jeszcze Piotrek. No. Piotrek? Ja, dobra. Wszyscy powinni wiedzieć z poprzednich tych 13 odcinków, w których byłem i w niektórych e, bonusowych, że wszystkie gry starat, które zdobywają dziesiątki, prócz jednego tytułu, jakim jest Elaine War, e, są dla mnie totalnie niezrozumiałe. Totalnie. Nie, nie potrafię zrozumieć fenomenów gier stara i, i to jest niesamowite, jak wszyscy je uwielbiają za świetne fabuły, za otwarty świat. Tak, ja siadam i się zastanawiam po prostu, co ja mam tu robić? Po, po co ja mam być złym gościem? W sensie, dlaczego nie mogę być tym dobrym? I to jest takie dziwne, wiecie, yo-yo i, i ten pistolety, ale nie, to nie dla mnie. Czy wiesz, no to widzę, że pijesz bardzo do GTA na przykład, tak, tutaj, ale GTA ma fajny klimat, bo to jest po prostu ze wszystkich filmów, akcji na, wy na wyciąganych fajnych rzeczy i zrobiona z tego gra. Jeżeli ktoś lubi ten klimat i tak sobie uciec, to nie, no się uważam, ten... że te gry ja są fantastyczne. Ten... Dla mnie to jest niezrozumiałe. I, I rozumiem no, te 10 na 10. To rozumiem to 10 na 10. Mnie najbardziej wkurzają te fałszywe 10 na 10, gdzie wiesz, że ta gra na pewno nie powinna mieć dziesiątki. Mm -hmm. Taki, taki Dead Rising 4 na przykład, gdzie dostawała Sy gra y dziewiątki, wiesz, dali, za co. Halo. Taka szybka, taka szybka no, dygresja. kiedyś w City Action była recenzja, o ile dobrze pamiętam, edge of Wonders trójki, <głos> gdzie jak ją przeczytałem, to <głos> tak mocno, bo tam dali, o ile dobrze pamiętam, 9,5. A i było takie uzasadnienie, że w zasadzie chcieli dać 10, ale po konsultacjach w redakcji uznali, że może to by była jednak przesada. No brawo, kurwa. Tak 8 to by była przesada, nie? Naprawdę. Więc y, pytanie, czy... Tu chodzi o te najlepsze gry, nie? Znaczy, bo są rzeczywiście, na, czy, czy, czy, twoim zdaniem, Wojtku, twoim zdaniem. Słuchajcie, to jeszcze ja tylko powiem, ja, ja na razie mam coś takiego z The Last of Us. To jest tytuł y, Wszędzie Dziesiątki, to jest coś tam w ogóle nie wiadomo co, jak, zajebista, ekskluzyw i tak dalej. Ja w to pograłem 10 minut i i, i, i no... A to też mogę się, do, dopiec. Dopiec, bo wiesz, że ja przecież w połowie to zostawiłem no, i No nigdy no no, do tego, ale to fakt. Tak, tak, tak. Teraz wychodzi dwójka, może przez to, że wychodzi dwójka, to, to, to może się jakoś tak zmuszę i, i pogram w to, bo podobno bo to ma dobrą fabułę. No, chciałbym to zobaczyć. A jeżeli z takich, takich normalnych gier, to co zwykle, no to, to oczywiście Destiny, tak? No i jak ja pograłem, no dwójka jest, już jest w porządku, ale jak ja pograłem w tą jedynkę i w sumie porobiłem to, co porobiłem tam parę godzin ze znajomymi, później zobaczyłem, że ja mam robić kurwa to samo wszystko w kółko i, i tam jest tego tak mało, że, że, że ja w sumie nie mam co tam robić i wszyscy się tym jarają i robią w kółko to samo, w kółko to samo, no to, no nie, no nie, no w dwójce, w dwójce zdecydowanie ten grind jest lepszy i faktycznie chce mi się to robić. Chociaż już doszedłem już do takiego pułapu, że już tak średnio, już tylko te rajdy i strike mnie, mnie działają, mnie, mnie jarają, ale, ale to już, już ponad 50-60 godzin, więc już jest spoko. Ale w Destiny 1 kompletnie się odbiłem, więc to było to. Tomku, jedziesz dalej. Pytanie po prostu wasze guilty pleasure, czyli gra, którą polubiliście pomimo powszechnych opinii, że jest zła. W moim przypadku jak najbardziej karmagedon Jak najbardziej karmagedon O oh Jesus. karmagedon Nasz hit. Ja nie mam chyba takiej gry. Eee, u mnie będzie ciężko też, no. Musiałbym się... I jeszcze Dragon Age w moim przypadku pierwszy. Dragon Age uh, Origins, w ale, który ale wtopiłam... On był dobry. On był dobry, znaczy... dobry to to no... była oznawana... Za, to, ta gra była oznawana za dobrą. Za bardzo dobry tytuł. Age... Tak, ale Wiesz, nie, przez, fan, ale A, nie, przez, w, nie przez fanów Dragon Age'a, tak. Gra była uznawana za dobrą ale dla ludzi, Ogólnie którzy... przez redaktorów, ogólnie przez, przez, przez redaktorów na całym świecie była uważana za dobrą grą. Wszędzie no tak, ale Wiesz, że nie... Przecież to... nie, nie z dwójką. Dwójka była uznana. Dwójka bo była bo uznana. uznana za złą grę. Nie, powiem wam, że ogólnie... Za gówno, dwójka była gównem. Tak, i ja... E... Jakby miałam syndrom sztokholmski z Jedenką, bo była tak dobra, i potem całą tą dwójkę też zrobiłam 100% achievementy, nie? Siedziałam i grałam w to, a to jest tak słaba gra. Ale ja też przeszedłem dwójkę, ale po prostu dostałem na od przewrócenia go kamerz nimi, nie? bo po prostu. Tak, a wiesz, w Jedence tak naprawdę ona była dobra fabularnie, ale ona graficznie była tragiczna. Miała mnóstwo bagów wiesz, była niedopracowana ta postać była niema w ogóle wiesz to te, te ręce za długie, te bary za szerokie te modele wszystkie takie kurde kwadratowe, jak na te czasy można było zrobić o wiele lepiej wyglądające gry, wiesz to po prostu ja nie wiem skąd się wziął fenomen tego, w nią się po prostu świetnie grało, ale ona wyglądała słabo, nie oszukujmy się i y miała mnóstwo błędów i się krzaczyła okrutnie to takie graficzne rzeczy. Piotr jak u Ciebie jest? Ja, u mnie nie będzie takiej gry. Aha. Powiem Wam, że, że u mnie też ciężko znaleźć Mógłbym powiedzieć o jakichś tam sportówkach, że mam wywalone ile one dostają, zawsze mnie rają. Ale ja powiem może o takim tytule. Powiem Wam, że ja, ja sobie zadam in, inne pytanie, które które, które mogę Ej, też, nie, to nie, które nie tak mogę działają też zasady. Ja sobie są <śmiech> <śmiech> to, <Hey. śmiech> Dobra, nie mam takiej gry. Tomku, dalej proszę. Tu połączę dwa pytania w jedno. E więc tak, wasze ulubione wspomnienie z nagrywania podcastu albo podcasta, pewnie o to chodziło. I co was napędza do dalszego nagrywania? E powiem wam, że tych wspomnień z mojej strony było naprawdę bardzo dużo, ale takie najfajniejsze wspomnienia to za każdym razem, jak, jak wychodzi jakaś fajna dyskusja z widzami z widzami, tfu, ze słuchaczami to nie jest kurwa YouTube i takie drugie fajne wspomnienie to było to jak pierwszy raz pisałem do, do, do, do CD projektu o pierwszą naszą promkę którą, którą dostaliśmy, za co bardzo dziękuję Marcinowi Kosmanowi i to było takie uczucie fajne, że wiecie, że coś co robimy zaczyna już przynosić jakieś owoce, że zaczyna się fajnie kręcić i naprawdę bardzo bardzo no miło się poczuliśmy wtedy, nie? że jako podcast zaczynamy już coś znaczyć na tym całym e, rynku podcastowym, e, a co mnie napędza do dalszego nagrywania, no mimo że nie jestem często na tych odcinkach i nie wiem, czy w ogóle jeszcze będę e, to Dzięki powiem wam, e, no, mhm. mówię, jak jest prosto, tak, kawa na lawa czy jakoś no. Ja lubię opowiadać o gierkach, tak? A w moim otoczeniu za dużo osób e, takich nie ma, którzy zrozumieją o czym ja mówię i, i jak na przykład tutaj Rafał z, z Metergisoli. Tak? No, jak ja bym komuś opowiedział Registry, to by mnie kurwa zamknęli wariatkowie nie? a tutaj jednak mogę się wygadać i są ludzie, którzy chcą to posłuchać i to jest dla mnie bardzo fajne więc mm -hmm. tyle z mojej strony Kali ty mówisz najwięcej, więc teraz ty <śmiech> Teraz ja Ja w ogóle... Powiem Wam, że ja się nie spodziewałam, że ja kiedykolwiek wyląduję w podcaście i to bardzo przyszło do mnie niespodziewane i w bardzo e, dziwacznym momencie w moim życiu i myślę, że e, że bardzo dużo mi to bardzo mi to oczy otworzyło w ogóle na zupełnie inną stronę świata, za co jestem mega, mega wdzięczna. Nie? Mhm. E, a jeżeli chodzi o wspomnienia, to e, no to pierwsze nagranie, gdzie faktycznie mogłam usiąść poopowiadać o swojej pracy. nie? I to był taki mój wielki monolog na temat tego, jak się pracuje jako tester. I tak w dwie godziny opowiedzieć wszystkiego się nie dało. I to było, to było też bardzo fascynujące dla mnie. A najlepsze wspomnienie, jakie mam, to komikon z Rafałem. Ojej, cool. No tutaj też właśnie chciałem się podczepić, bo tak mi w sumie to wypadło z głowy, no bo to jest wspomnień z nagrywania, ale to się też działo dookoła podcastu i tego wszystkiego, jak Rafał przyjechał no. do Trójmiasta miastami odwiedzić i sobie piliśmy piwko leżąc na plaży, patrząc w morze, to było takie, takie romantyczne. O, tak, także romance aż, aż z Rafałem nas dzisiaj. napędzają. Taki jest wniosek z tego. Romanse z, z Rafałem. że ja tak ze wszystkimi tutaj jeżdżę tak. i piję, i Krystiana też przygarnę ja, tak. tak, no więc Rafał jest siłą napędową całego podcastu. Ale ja nie mogę powiedzieć, żebym bardzo. miał jakiekolwiek wspomnienia z tych spotkań z wami. Niestety nic nie pamiętam z żadnego. Ale to wystarczy, że my pamiętamy. Ale powiem tyle, no, że Wojtek jeszcze ze mną nie pił, więc na pewno wybierzemy się teraz tam. O, Siegno co się odwlecze, to nie uciecze, podejrzewam. Yy, no, dobra, więc yy, Piotrze, jak tam jest u ciebie? Szczerze mówiąc, to ja będę dosłownie pamiętał moment, w którym w ogóle podcast powstał. Bo to jest ciekawa historia, że podcast powstał w ogóle z inicjatywy Jacka i mojej. Krystian mm. dołączył później, bo szkaliśmy trzeciej osoby, uznaliśmy, że we dwóch nie damy rady stworzył czegoś fajnego i Tristan bardzo, bardzo chętnie do nas przyszedł i... I, was, wyjebał. <grym <grym i was wyjebał. Przejął kontrolę Przejął nad światem. Kontrolę światem. Oh, oh. Ale oh, kiedy wow. powstał podcast to jestem ciekawy czy kiedykolwiek byście zdali, że sama inicjatywa podcastu powstała na streamie u niejakiego Dawida Marona I, i u ojca na streamie wtedy on grał w Uncharted, jak dobrze pamiętam, dwójeczkę a my tak jakoś gadaliśmy z Jackiem u niego na streamie sobie głosowo i tak mówimy, ty, a może byśmy coś, coś z tym zrobili, tak, tak gadali. No i ja, Dawid nam mówi, weźcie, załóżcie podcast, dobrze wam się gada, to, to, to będzie, będzie co słuchać, nie? No i tak wyszło i od tamtej inicjatywy macie już 100 odcinków, yy, mhm. które, które gdzieś tam pociągnęły to dalej, nie? Mhm. A masz coś, co cię napędza? Eee... Coś, co mnie napędza do nagrywania ogólnie, bo, bo, bo, bo... nagrywasz tak czy siak, nie? Ta, tak czy siak. Szczerze mówiąc, samo hobby jakim są gry. Lubię o nich opowiadać, nadal zbierać gdzieś tą wiedzę, jak tworzy się gry, jak gry tak naprawdę wygląda później sprzedaż, cały ten proces od początku do końca, poznanie gatunków. To wszystko to jest opowiadanie właśnie, jakieś. to bycie tym guru jeżeli chodzi o wiedzę na temat giernia chociaż na pewno nie wiem wszystkiego tak? bo, bo e-sport nie jest moim konikiem poza tym nie da się wiedzieć nie da się, się wiedzieć wszystkiego terencie. absolutnie nie da się R R R Rafale jak tam jest u ciebie? Z tym? no ja to już chyba kilka razy mówiłem że to w zasadzie jest taka fajna wygodna wymówka żeby raz na dwa tygodnie mieć wolny wieczór i się napić piwa i się zamknąć w pokoju <śmiech> Poza tym e, strasznie mi się na przykład podobała akcja z Carmagedonem, gdzie tam była wtedy ta historia z tym zamachem i, i wszyscy automatycznie wy, wyłączyli się z promocji tej gry, a my sobie wzięliśmy za cel pokazanie, że to jest faktycznie dobra gra i wiem, że kilka osób e, no, realnie gdzieś tam się na nią zdecydowało po tych naszych walkach. Nawet Cenega nas... Doc... No, jedna osoba nadal chce z nami zagrać. Jedna, jedna osoba nadal chce z nami zagrać. E, nawet Cenega nas doceniła wtedy i gdzieś tam pamiętam, że chyba e, pierwszy raz nas zalinkowali w takie... E, tak, na głównej stronie na byliśmy, taką... na fanpage'u Cenegi. No i to jest coś takiego całkiem sympatycznego, bo, bo, bo, bo jakiś tam... No ja się i tak muszę wygadać, wiecie, więc, więc po prostu przychodzę tutaj, żeby tutaj sobie gadać, nie do siebie, bo tak głupio przed lustrem w pokoju, powiedzmy, samemu. No i, i tyle, i tak będę gadał jeszcze pewnie długo. Więc się raczej w tej mhm. kwestii nie zmieni. Jak tam Wojtku, jest u Ciebie? Um, jeżeli chodzi o miłe momenty podcastu to był jakieś pół godziny temu kiedy mnie tu pochwalili <grystanie> to mnie najbardziej... <grystanie> to marudzący regularnie Krystian i, i, i to na razie tyle a poczekaj, a, a to jest odpowiedź na jakie pytanie? <grystanie> Co mnie motywuje? No twoje, to które ja, sam sobie zmieniłeś. To, to, to ja cię motywuję, tak? To ja cię motywuję. ma marudzisz, marudzisz i potem trzeba przyjść i nagrywać, nie? myślę, no, no, no, no, no, no, no, że to, to no co mnie motywuje? Ja to, ja to jako powiedzmy chociaż w ogóle w tej branży to czasami trudno mówić o dziennikarstwie, bo my to jesteśmy takie kopi w klej z zachodu, nie? Jeżeli hmm. chodzi o, o dziennikarską robotę, ale ja... No, Tro, trochę tak. Tro, ale też trochę tej dziennikarskiej faktycznej roboty, yy, czasem robię przy okazji jakichś wywiadów, czy, czy tej dawnej strefy gadania, którą <śmiech> robiliśmy kiedyś też na żywo. Coś w rodzaju podcastu, tylko, tylko że yy, przy okazji stream, streamowanego. No i jak wtedy Rafał do mnie zadzwonił, w ogóle ty, a skąd ty miałeś mój numer? W ogóle skąd ty się wziąłeś? Ja? No ty do ja? mnie zadzwoniłeś Jeśli się zapytałeś, czy by tak grał udział w podcaście, a ja cię w ogóle przecież nie znałem. Rafał! <śm> <śm> Co mówiłam? swoje Dobre, są... Kurwa, Zabawiam. nie dla Właśnie, co do mnie dotarło. Nie, no wtedy pamiętam Rafał. Rafał Ale wiesz, co ja ci powiem, i... dlaczego? To dotarło przez Karmagedona. Gdyby nie Karmagedon, to o, nie byłoby cię tu. Czyli Karmagedon jest maskotką dla... bezimienną. Dlatego dla dobrze wspominacie Karmagedona. Tak, bo my pogadaliśmy kiedyś, Wojtek, właśnie przy Karmagedonie. Ja napisałem do ciebie, bo skierował mnie ten yy, wspólny, wirtualny znajomy, nie? Ten od komiksów. Koza? Maniek. A, maniek. A dobra. Nie, a, Maniek. No aha. i on mnie gdzieś skierował do Ciebie, że, że Ty tam masz ten portal i tam, że może coś faktycznie, wiesz... Szukałem wtedy reklamy tego Carmageddona, żeby gdzieś tam wszędzie zalinkować, gdzie hmm. się dało, nie? E I wtedy jakoś się tak napisało i wtedy nie chciało nam się, bo Ty z tym messengerem jesteś na bakier, to Ty powiedziałeś, ty to weź zadzwoń do mnie, o co Ci chodzi, a nie ten... E a nie piszmy na messengerze. No i zadzwoniłem, pogadaliśmy, coś tam, coś tam. Aha, no faktycznie I tak było. No, spoko, fajnie. Fajnie, fajnie. Ja tu się czuję bardzo, bardzo dobrze i, i mi się dobrze gadał. Po prostu. No się strasznie, grać, mi się strasznie podoba, jak słucham Wasze odcinki. Jak, jak Wojtek jest zawsze zaskoczony, że jest Hyde Park i pani oczach i... A, no. To, to, to... co robiłeś przez ostatnie dwa tygodnie? Kurwa, nie mogę po raz kolejny powiedzieć, że Dota muszę coś wymyślić. E, tak jest. E, słuchajcie, to teraz może ja coś powiem? Przede wszystkim, jeśli chodzi o jakieś wspomnienia, to powiem wam szczerze, że chyba takich większych wspomnień nie pamiętam. Może to, że faktycznie byłem u Rafała i poznałem Rafała i z Rafałem piłem. I to, to, to są fajne wspomnienia dosyć, to już takie, no w sumie związane z podcastem, bo wydaje mi się, że gdybyśmy nie nagrywali Rafale, to byśmy się nie, nie, nie widywali też after więc, więc A, to pewnie. na pewno i, i to też mnie motywuje, żeby, żeby dalej nagrywać, żeby spotykać się dalej z Rafałem jak będę w Polsce, szczególnie, że ostatnio mówił, żebym zajął się swoją wątrobą, więc zobaczymy w jakiej ty jesteś Rafał w formie <śmiech> e, tak czy siak e, słuchajcie, z tą motywacją jest różnie z tą motywacją jest różnie, bo mam bardzo często takie dni, że boże jak mi się nie chce z wami nagrywać, ale mi się nie chce nawet sobie nie zdajecie sprawy i jeszcze, jeszcze, jeszcze przekładamy te dni, przekładamy, przekładamy i jakoś to tam wychodzi, no i w końcu trzeba nagrać, nie? Na, na, na, ogół, na ogół brakuje mi trochę tej motywacji nie, nie powiem, aczkolwiek aczkolwiek wiem, że jak zawsze usiądziemy zawsze nagramy, jak już zaczniemy to już wiem, że będzie dobrze i zaraz Rafał będzie miał swoje godzinne wywody albo jak Wojtek już się nakręci na jakiś swój gówniany tytuł na PC, to też będzie miał swoje wywody i już jakoś to tam <śmiech> będzie, no nie szczególnie, że jest jeszcze taka opcja że zawsze staram się przygotować coś na podcast i muszę mieć jakąś grę i czasami jest tak, że nie mogę grać w coś na konsoli, w co chcę tylko muszę po prostu coś ograć, żebym miał przynajmniej jakiś jeden dobrze ograny tytuł, który mogę zawsze rezerwowo wam przedstawić, dlatego na rozpisce zawsze coś tam jest i ja zawsze mogę o tym powiedzieć, nie będę do tego w 100% przygotowany, ale coś o tym powiem, bo, bo to grałem na 100%, więc y, to, też, to też trochę jest takie mm, słabe i niesłabe, ale, ale, ale staram się po prostu, żeby, żeby coś takiego było. Eee, no ale, ale myślę, że ten czas Właśnie w którym mogę sobie właśnie też z wami Powiedzieć o grach i, i, I mogę z wami sobie na ten temat porozmawiać I dowiedzieć się co tam w ogóle u was słychać eee, A później może spotkać się po, po podcaście To na pewno mnie to motywuje eee, o, Oczywiście oczywiście fajnie jest to robić Robimy to przez 100 I mam nadzieję, że będziemy to jeszcze robić Dużo, dużo więcej no i co? No, no, no, no i dla mnie to jest świetna sprawa i myślę, że... Tomek, kolejne pytanie. Dobra, to lecimy. Yy, tu jest pytanie już takie, yy, na które już było parę odpowiedzi. Yy, czytałem gdzieś o genezie, Jak wpadliście na pomysł, żeby się nie przedstawić? To znaczy, dlaczego w ogóle? Po co taki pierwotny zamysł? To może, Krystian, szybko powiesz, o co chodzi. Nie, chodzi nie, nie. nie, nie, nie, nie. Że... To, to niech powie Piotrek, bo Piotrek pewnie wiedzieć. wiedzieć Ojej! Znaczy... Zamiast ogólnie Krystian na pewno przedstawił, tylko powiem dobrze, bo to jest, wiecie, naprawdę cajemisty. Witam w bezimiennym podcastie. to jest też Rafał Radomyski, Krystian Kender, Wojtek Kocjan i cała reszta. Kurwa, na no to po prostu wiecie, już 25 razy próbowałem im wmówić, ja. żeby zmienić tą nazwę, no ale uparcie się trzymają, więc jeszcze może teraz nie posadzę. ale pomysł, Ej, pomysł łatwiej, tak. nie, nie nawet nie ode mnie ani od Krystiana, to od Jacka. Mhm. E, Jacek był e, tak naprawdę inicjatorem nazwy i, i zrobił okładkę, tą pierwotną, którą nadal jest o, przecież wykorzystywana e, i on wymyślił sobie, że słuchajcie, ej, a może nadamy jakiś, na, na, będziemy takimi anonimowymi osobami, które ludzie będą nas kojarzyć tylko z głosów, nie? No i my właściwie, tak jasne, sporo, tylko że to w ogóle nie wyszło w pierwszym odcinku już, nie? Mm. I, i, I tak jakoś wyszło, że przedstawiamy się jednak ostatecznie. Tak. No więc w takim razie nazwa wyszła od Jacka i wiem, że te logo to tam był Slender i tak. sobie Slendera prze, przemieniliśmy, no bo Slender nie znamy twarzy nie wiemy kto tam jest, więc więc po prostu to świetnie pasowało do, do nazwy i dlatego ten Slender był tam użyty eee, tak, T teraz logo to w ogóle nie jest Slender, tylko to jest oszustwo bo to jest Hitman, tylko że on jest tam fajnie przemontowany no tak, to prawda. I, i tak, no ale, ale jak widzicie nazwa weszła od, od a wiatra. może Slender jest Hitmanem <głos》> Może. A może Hitman jest Slenderem? Ech, o Boże. Ech, dobra. Tomku? E, no i w sumie ostatnie pytania. E, tak. to, to, z, to, to, jest to jest najlepsze pytanie. O Boże. Więc tak, słuchajcie, to jest zagadka. E, ma konsystencję zielonej farby, pachnie jak niebieska farba i ma kolor białej furgonetki. Co to jest? E, to będzie ten klucz dwunastka no i, i dziękuję nie tak. mam pojęcia, poddaję się nie, to, to, to jest takie pytanie do słuchacza. Klucz w 12, yy, Tomku, i ostatnie? No i ostatnie pytanie, kiedy w planach odcinki live? Yy, co mogę powiedzieć, że, że fajnie to wyszło, ale, ale, ale, ale ja tam coś zwaliłem, i, i kurczę, chyba było słuchać moje dziecko i w ogóle wielką awanturę yy. nocną z tak. tego, co mi opowiadał. Jeżeli tak, jeżeli faktycznie ktoś był na, na lewie, a było chyba was ponad 800 osób to e, faktycznie e, mogliście usłyszeć płacz e, dziecka u Tomka i ta, tam nie było żadnej kuty, tam były jakieś drzwi i coś. Najgorsze jest to, że my do Ciebie mówiliśmy Tomeka, Ty nas nie słyszałeś, bo po prostu miałeś sobie to włączone i wiem, że tam chyba ogarniałeś e, e, swoje dziecko, ale, ale w porządku. Na szczęście już, już odcinek, który wyszedł, ja już mogłem to wszystko sobie zmontować, usunąć. Zresztą w ogóle nie miałem Twojej ścieżki, więc w ogóle nie miałem problemu, tak? Bo Ciebie ogólnie nie było. Ty sobie wszedłeś, żeby nas posłuchać, tylko że byłeś na Discordzie, tak? Dokładnie, więc, więc, zapomniałem, więc... że jest mikrofon włączony a mała stwierdziła, no, że ona tak, nie jest spać więc ty się nie rejestrowałeś słuchajcie, jeżeli chodzi o odcinki live to, to nie mamy w ogóle w planach i nie wiem, czy będziemy mieli w najbliższym czasie raczej nie no, pewnie gada teraz te swoje ble, ble, ble. Zapraszamy w następnym odcinku. Uwawoł, ułowoł, ułowoł, ułowoł. Zapomniałem <grystanie> powiedzieć o tej grze, ale to chyba się opowie w, w, w Jestem w kolejnym Christian Kelder w kolejnym odcinku. <grystanie> Dzisiaj z nami był. W I, i, pierwszym mikrofonie tak. jak zawsze był przy pierwszym mikrofonie Christian Kelder. Byłem Kandar. ja, Christian Kałder. <grystanie> wiecie, on potem, on już ma, mamy 15 minut po czasie, on będzie potem wycinał jakieś te głupoty. Ciekawe to znowu. <grystanie> Wiesz że... wiesz, że cię nie było mm. o właśnie o to mam do was ogromny żal bo, bo, bo nieraz takie blopersy wychodziły i Christian tego nigdy nie umieszał, że naprawdę żałują się słuchacze ale czasem to po prostu sika dzisiaj się chciało po odcinku no. no ale to w każdym podtarcie tak jest i dlatego jeżeli ktoś nagrywa przez Discorda to jest co do tego pluginy świetne mhm. W, je, jeden, w jednym odcinku mamy e, e, blopersy W jednym odcinku. Nie pamiętam, w którym. Ale w jednym jest. Ja, i, ja i, chyba nawet. Także polecamy. <śmiech> <śmiech> nie, nie pamiętam, w którym. Ale w jednym zostawiłem. E, tak. Więc polecamy. Więc słuchajcie, chyba będziemy kończyć pomału. Więc to, tak, tak wygląda, wygląda skład od naszego odcinka, Boże, odcinka podcastu przez ostatnie 100 odcinków, czyli prawie przez ponad 3 lata, 3 lata i parę miesięcy już tyle nagrywamy. Jak widzicie, skład się trochę zmienił, trochę nas ubyło, trochę nas doszło, ale mam nadzieję, że, że, że wiecie, że trzymamy bardzo wysoki poziom. Jesteśmy na najlepsi na świecie. To dobrze. I, i, i co? No i, no i będziemy dalej kontynuować przygodę, więc z pewnością jeszcze dostaniecie jeden odcinek w święta. Mam nadzieję, że będziecie mogli nagrywać święta. tak już gdzieś pewnie jest jedzie, zaraz powiem, że gdzieś jedzie. Tak, jedziesz Wojtek? Tak. Oczywiście. No, co, sama, <grym> ja nawet nie wiedziałem, że on gdzieś jedzie, ale o, wiadomo, że on gdzieś jedzie. Więc no, zobaczymy. Postaramy się nagrać coś tam w święta, jak będzie to to zobaczymy. No i tyle. No i to odcinków. Dzięki Piotrze, że, że chciał cię wpaść do nas, że mogłeś trochę opowiedzieć o historii. Właśnie głównie o to mi chodziło, żebyś był z nami. Nie ma problemu. Bardzo szkoda, że Jacka nie ma, który, który też tutaj trochę, no, trochę nam wnosił. Ja pamiętam dokładnie, jak różne były nasze e, te, te początki, kiedy rozmawialiśmy o totalnie różnych aspektach, jak na przykład Achievementy czy, czy dramy w japońskiej gry. Kiedy Jacek mówi, to tak, ja dram, jestem zajbisty, a, a, a, a Trysian Ty mówi, nie, nie będę grał w japońskiej gry, bo ich nie rozumiem. E, a, to, tak <słyska> no, było. No, no. I, i, i, i bardzo szkoda, że go nie ma. Jeżeli tego słuchasz, Jacek, to serdecznie cię pozdrawiamy, bo, bo jednak trochę tutaj wniosłeś swojego tam. Tak, tak, tak. Jacek w ni dosyć dużo, no niestety go dzisiaj nie ma, więc e, tak czy sięg, dzięki ci Piotrze, e, dzięki ci też Michale, którego nie mam, e, nie, nie mamy już, Boże, dzięki Kali, że do nas wpadłaś ponownie. A, nie ma sprawy. E, no i co, no i my, w Wojtek, Rafał i ja, no to, to nie musimy ten, coś tam ten, wy, wy, wy po prostu macie tu wpadać i, i koniec. nie. Eee, no a, i o Tomku zapomniałem Tomek, to, Tomek. nagrywa na, na telefonie. Zapomniałem o tym. Eee, więc też Tomku pamiętaj e, ten, e, że jak chcesz to wpadaj i dzięki, że, że byłeś dzisiaj, że poświęciłeś się i nagrywasz zgarbiony na trzech, trzech urządzeniach Apla. Apla, kuźwa. No dobra, gira. Dobra, gira. On ma gir Apla, uspokój się. Jak gira. ja bym ci wesłał zdjęcie. Ja zdjęcie, jak ja teraz nagrywam, to ci by się smutno A zrobiło. A wiesz co, ja bym bardzo chciała to zobaczyć, ale już damy ci chyba spokój. Okay. Dobra, więc słuchajcie, setny odcinek. Setny odcinek będziemy kończyć, więc e, dziękujemy wam, drodzy słuchaczce, czy za to, że nas e, e, słuchacie dalej. Mam nadzieję, że będziecie to robić. Standardowo wchodźcie na nasz Facebook. E, tam sobie mamy. Tam co czasami coś wrzucimy. E, poza tym, e, oczywiście projekt Wojtka, czyli SaveProject.PL. E, zobaczcie, co tam Wojtek nowego skrobie. No, to tylko do końca roku. A to i wchodźcie, bo w przyszłym roku już, już w tak będzie na nowym serwerze, nowej stronie w ogóle będzie na nowym pomyśle, więc tak. Poza tym oczywiście będziemy w Black Widow Radio i tam oczywiście w radiu sobie też słuchacie ten podcast. Chodźcie oczywiście, zobaczcie co Piotrek ma, ma wam do zaoferowania w podcaście Gierkowcy, więc wpiszcie w Gierkowcy w Google. W Google Znajdziecie nas na Twitterach, na Facebooku. E, po prostu w godlach, jak wpiszecie, to nawet na YouTubie. Niektóre odcinki się pojawiają. Do tej pory trochę nie wiem po co, ale, ale są, więc, więc możecie na mnie sprawdzić stać. Więc e, piotka sobie też sprawdźcie. No i standardowo bezimienny.pl. E, wchodźcie, no i mail bezimienny podcast, ma Nic się nie zmieniło. Jesteśmy też na YouTubie, więc e, standardowo e, musiałem to powiedzieć, więc e, dziękuję, drodzy słuchacze, za setny odcinek, za sto odcinków. E, słuchajcie, ze mną. Eee, był dzisiaj w, w studiu Rafał Radomyski? Byłem, się ma. Był z nami Wojtek Ocean? Jak zawsze, bezimiennie. Pozdrawiam. Eee, ok, była Kali Murawska. Anonimowa, jak zwykle, cześć. Eee, Tomek Zawadzki? Na dwusetnym powiemy Wam, jak zgarniać promki. Na razie. <laughs> I był z nami Piotr Zaborowski. Dzięki bardzo i byłem ja, czyli Christian Kender był też Michał Wiśniewski, ale on już z wami się wcześniej żegnał, nie było z nami Jacka, więc słuchajcie, to tyle, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie, trzymajcie się, cześć.